Witamy bardzo serdecznie w 35. odcinku podcastu bezimienny. Jak wiecie, mamy tą formę dwutygodniową przez, przez okres, tak jakby wakacji, bo niewiele się dzieje. Oczywiście ostatnio były targi, więc jednak trochę się coś tam wydarzyło. Wydarzyło się nie tylko na targach, bo u nas w studiu tak samo. Słuchajcie, będziemy standardowo prowadzić odcinek z Rafałem Radomyskim. Cześć, witam. I oczywiście mamy teraz dla Was nowego w sumie już stałego, stałego członka zespołu, jest to Tomek Zawadzki? No, namówili mnie, więc dzień dobry, albo dobry wieczór Wam wszystkim słuchaczom. Tak, więc Tomek już będzie z nami na stałe, tak samo Rafał, to jest nasz transfer Długo, długo staraliśmy się utrzymywać to w tajemnicy No niestety gdzieś tam wyszło i, i teraz oficjalnie Tomek i Rafał będą ze mną, nagrywać ze mną Czyli z Krystianem Keunderem. Dobra, słuchajcie, jak wiecie mieliśmy Targi 3 i to będzie nasz główny temat Myślę, że chyba w każdych podcastach growych na całym świecie to jest główny temat No niestety nie, nie dałoby się tego nawet pominąć, no bo sporo się wydarzyło każdy wie, że sporo się wydarzyło i o tym głównie porozmawiamy dzisiaj w tym odcinku. Dobra, więc jak wiecie, mamy wiadomości jak zwykle, więc wiadomości ze świata. Niech rozpocznie Tomek. Co tam Tomek masz? Ja mam coś fajnego, bo... Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak PlayStation Now. To dopiero wystartowało w Stanach i chyba jakoś ma teraz w Wielkiej Brytanii startować. Ale jest fajna sprawa, jak założycie sobie konto na Waszej konsoli PlayStation 4. Na PlayStation TV chyba też to działa, ale nie próbowałem. Jak założycie konto na Stany i pobierzecie tam... Siedmiodniowy taki trial zwany, czyli próbny okres na testowanie tej usługi, to będziecie mogli się nią pobawić na waszym polskim koncie i działa to, jestem bardzo zdziwiony, bo to kapitalnie działa, ale o tym może później opowiem, jak będzie trochę czasu. Musicie tam podpiąć kartę kredytową, żeby to wszystko działało, ale ogólnie tak, w skrócie, PlayStation Now działa i jest to bardzo fajna sprawa. Taki niusik, krótki, każdy może sobie to sprawdzić, tak? W sumie. Mhm. E, dobra, więc być może później o tym powiem, bo ja mam dużo zastrzeżeń do tego. E, fajnie, fajnie. Ja, ja chyba tego nie sprawdzę, ale wierzę Ci na słowo, że, że faktycznie to jest fajne. E, dobrze, e, Rafale, a Ty co masz dla nas? Ja, ja przygotowałem słuchajcie coś takiego gdzieś mi to wpadło w oczy, że szykuje się ekranizacja growa, ekranizacja growa, tak? czyli przeniesienie na konsolę gry pod marką Paranormal Activity. No, jakby nie patrzeć tytuł Sukcesy świeci, tam chyba teraz piątą część szykują. Mam sobie jednak coś tam ciekawego. Eee, nie wiem, jakim wyjdzie gra, ale, ale tutaj, jakby pierwsze skrzypce gra kwestia, że chcą ją zrobić bezpośrednio w przystosowaniu pod okulary wirtualnej rzeczywistości. Tak, do takiego mhm. newsa dotarłem. I, I powiem Wam, że no śledzę trochę, trochę różne nowinki, które w tym kierunku jakby branże starają się gdzieś tam rozwijać i, i pokazują co się dzieje z tym tematem, tym bardziej, że już mamy e, praktycznie finalną wersję Oculusa i zaraz on będzie w sprzedaży. Mm. Powiem Wam, że oczywiście to nie będzie zabawka dla wszystkich, ale myślę, że to jednak wejdzie gdzieś tam na stałe i, i, i będzie coraz więcej gier kompatybilność wykazywało na jakimś takim wyższym poziomie z tego typu hełmami czy też okularami. Wirtualnej rzeczywistości i ostatnio też wpadłem na coś takiego. No o tym paranormalu to wiele nie powiem, tak? Mamy cztery dni temu był jakiś pierwsza informacja. No i co tu więcej można powiedzieć, możemy sobie wyobrażać, jak to będzie wyglądało. No, na pytanie, pewno czy będziesz pra... kamerą? Pytanie, czy będziesz tą kamerą, nie? Jako główna postać? Wiesz, co no nie wiem nie, <śmiech> wiem, nie wiem, nie wiem jak to zrobią. No Tym bardziej, że tam najbardziej. Najbardziej z filmu to, to wkręcały te momenty, kiedy, kiedy tam powiedzmy czas przyspieszał i coś się tam działo. No nie wiem, nie wiem jak to zrobią, no jakiś pomysł na pewno mają. Ale słuchajcie, widziałem ostatnio jeszcze coś takiego. Na YouTubie każdy sobie może, może wejść, coś takiego zobaczyć. Link zresztą wrzucimy pod odcinkiem, a jak nie chcecie to po prostu zgooglajcie, że to jest przejazd. Jezu, chyba Nissana po Nürburgringu czyli znanym wszystkim Torze, nagrany w 360 stopniach, ponieważ no już kilka firm tam oferuje takie możliwości natomiast GoPro chyba się najbardziej w tym kierunku rozwija, że tam specjalne staty chcą pod to taki uchwyt jakby pod 6 kamerek plus oprogramowanie do montażu właśnie wideo w 360 stopniach sprzedawać i taki właśnie filmik został opublikowany z jakiegoś tam 7-minutowego przejazdu i to normalnie jest dostępne w 4K na YouTubie. Oczywiście, żeby puścić to w 4K to dosyć solidny komputer trzeba mieć, bo, bo, bo u mnie to trochę się cieło, nawet w 720, natomiast można puścić sobie taki filmik, on chodzi fajnie, płynnie, a nawet na zwykłym ekranie, czy tam tablecie, czy, czy laptopie są po prostu w rogu takie przyciski jak od Street View i na żywo jak jedzie to auto i ekran jest, znaczy kamera jest zamontowana na, na masce, można sobie na żywca obracać ją z każdej strony oglądać bez żadnego spadku, no po prostu efekt jest niesamowity i jak wyobrażam sobie, jak to po prostu będzie wszystko się łączyło te kamery z tymi okularami i, i wiecie, czy, czy na wykorzystanie właśnie jakiś tam nie wiem, do oglądania sportu, czy czy właśnie do bezpośredniego wciśnięcia w gry no oczywiście niektóre tylko gatunki, no ale zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie bo wreszcie mamy pierwsze jakieś materiały, tak? nie tylko te, te z konferencji, tylko coś co powoduje, że już powoli zaczynam chcieć mieć taką załawkę w domu. Tak, w ogóle na tych targach, nie wiem czy zauważyliście, ale bardzo, bardzo dużo tytułów wyszło na tego VR-a całego i więc to daje nam takie poczucie, że być może będzie, będzie coś się działo w tym kierunku, że to nie będzie... No zwłaszcza jak oni będą robili gry centralnie, tak, wiesz, tak, pod tak, to, tak? Nie, nie tyle, robią, że wsparcie, że wiesz, że, no. że tam w, gry, w grze wyścigowej będziesz się mógł rozglądać po kopicie bo to jest powiedzmy żaden problem tam do, do zaimplementowania, ale że wiesz, centralnie gra będzie pod to przygotowana, no to to jest na pewno dużo fajnych efektów, które można, e, można złapać. Tym bardziej, że to przecież tam ze słuchawkami jest Oculus połączony, tak? więc Ale wiecie, co... Ja bym miał chyba z tym problem z tymi filmami na goglach wirtualnej rzeczywistości, bo wyobraźcie sobie scenę, nie, bo na pewno jakieś filmy tam zrobią, jak Avatar był pierwszy w 3D film, no to tu jakiś musi być też jakiś pierwszy film w te, na, na Oculusa czy tam VR. I wyobraźcie sobie, jest jakaś dramatyczna scena, wszystko się dzieje, tu ktoś strzela, a wy się oglądacie po krajobrazie, bo akurat fajny kamyczek was zainteresował <laughs> i cała scena. i, i Jest nie filmy może, fabularne. Wiecie, <laughs> No, no. Słuchaj, jeżeli po, po, po. mówimy o filmach fabularnych to ja się w pełni z tobą zgodzę bo tutaj praca kamery jest naprawdę jedną z ważniejszych rzeczy mm, tak jak oglądałem ostatnio Birdmana, no fabułą czy tam jakimś tym co ten film niósł ze sobą to jakoś mnie specjalnie nie porwał ale tam właśnie praca kamery była jedną z najważniejszych rzeczy która po prostu przykuwała no, nie sposób było oderwać jakby wzroku od tego co się działo na ekranie przez, przez to właśnie jak kamera tam pracowała ale, pomijając sferę fabularną, jakbyś miał na przykład jakieś, jakieś, wiesz, mniej powiedzmy wymagające, jakieś seriale albo, albo właśnie, no przede wszystkim widowiska sportowe, tego typu rzeczy, no to dla mnie wydaje się być mega, tak? No, tym bardziej jak, jak, ten film z wyścigów zobaczyłem. To jest, to jest, akurat super sprawa pod, no oczywiście to będzie swoje miało nisze tylko, tak? Ale jak te pierwsze przecież zdjęcia sferyczne, co mogłeś mieć kontrolę i patrzeć je w każdym miejscu, nie? takie, takie ogromne no, 360 no. stopni zdjęcia, no to, to też już robiło wielki uśmiech na twarzy, ale mówię, no, będziecie w kinie siedzieli wszyscy w tych okularach i co chwilę będzie tylko tak, kurde, co, nie widziałem. <grym> ale to wiesz, będziesz wtedy chodził kilka razy do kina. No, nie? no ale, ale słuchajcie, no, na ogół będzie to tak zmontowane, że na przykład jeżeli coś się będzie działo. To będziesz na przykład oczami jednej osoby i będziesz miał, dajmy na to, kąt 180 stopni, że nie da rady zobaczyć, co jest za twoimi plecami. Wydaje mi się, że to tak, będzie mniej Tak, tak więcej... jak scenki na przykład tak, z Metal Gira, tak. nie? Że, że, że wiesz, żeby wrzucać je w konkretnych, tak, konkretnych tak, tak, momentach w oczy postaci. Możesz się rozglądać, ale i tak widzisz to, co jest najważniejsze, powiedzmy. Tam to, ewentualnie tak. rzut oka na cytki albo, albo coś takiego. No to, to już patrzysz i ty tak na dobrą starej, gdzie chcesz, więc. Tak, ale słuchajcie, no tak, to ma, to, to zaczyna się rozwijać, to zaczyna się rozwijać, to wygląda coraz lepiej, no niestety PlayStation Move praktycznie już nie istnieje, Kinect pomału do niego dołączy, Vita dla mnie już też nie istnieje, zobaczymy co będzie z VR-em, VR dobrze się zapowiada, ale zobaczymy jak to będą ciągnąć, chyba będą ciągnąć, bo tu jest duże wsparcie, dużej ilości firm, i faktycznie na E3 wysypało się bardzo dużo rzeczy na ten temat, w związku z tym wydaje mi się, że no, no to jest tak, to, taka rzecz, która jest e, przyszłościowo nastawiona super i, i mam nadzieję, że im to wszystko wyjdzie. Eee, dobra. Z VR, no. jak Ci mogę przerwać, to Ci powiem Z VR to jest ten jeden taki ma mały problem Jest takie powiedzenie You had one job I albo to się uda, albo to po prostu zniknie Tak jak te wszystkie PlayStation Move i inne tego typu rozwiązania Ja mam nadzieję, że to się uda Bo ja czekam, w końcu czekam, żeby być w tym świecie VR nie? To, to jest mój taki konik, a chcę to zobaczyć Tak. Znaczy, Słuchaj, branża no. porno w to inwestuje Więc na pewno o, się uda. To nie, to, to musi się udać. My już z kierownikiem, wiesz Planujemy, jakie mamy, ile, ile metrów przeznaczyć na te filmy Więc wiesz, na regałach to spokojnie, spokojnie. <laughs> Spoko. no. e, dobra, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o VR e, jedziemy dalej, bo mamy tego od groma słuchajcie, jak, jak wiemy na targach E3 no to gry, gry, gry, gry, przede wszystkim gry naprawdę tych gier wysypało się bardzo dużo e, no i jeżeli chodzi o konferencję, to moim zdaniem Sony z grami wygrało, wygrało i to naprawdę bardzo dobrze wygrało, ale nie wiem czy całą konferencję przypadkiem nie wygrał wujek Beer z tym co zrobi w nowym Xbox One u siebie a chodzi mi głównie o tą wsteczną kompatybilność. E, słyszeliście o co chodzi? Tak. I z, tym, I z tym też jest taki mały problem. Bo kurde, nie wiem jak wy, ale... Ja oglądając te konferencje, no to jak dla mnie to były jedne z lepszych konferencji od paru lat. Tak, po prostu tak, tak, tak, taki tak, tak, poziom tak. tego wszystkiego No oglądałem ze znajomymi, to był, był, było naprawdę super, tylko mhm. tak dwa, trzy dni po tym no to szczerze ja nie pamiętam nic z tych konferencji i, i, i to, mi, to mi dało do myślenia troszeczkę na ten temat, bo w sumie pokazali dużo, ale tak naprawdę nic żadnych konkretów. I tak samo jak mówisz właśnie wracajmy do y, kompatybilności wstecznej na Xboxie One, że można włączać te gry z 360. Fajnie to jest, ale tu jest kaczek, nie można maczać wszystkich. I może tak, to tak, w, w ogóle chyba nie będzie też opcji przez płyty, tak? To będzie tylko opcja z nie, tego Nie, nie, sklepu. nie. Płyty będą. Płyty, płyty jak najbardziej będą, doda. ale Aha. też właśnie z listy, która tam krąży na internecie można wpisać i, i wyskoczy tam chyba z 20-30 różnych tytułów, tylko że żadnych hitów tam w sumie nie ma. Znaczy nie, no, parę hitów jest, ale no masz Alana Wake'a, czyli no, masz większość ekskluzywów, które w ogóle były na, na, na Xbox'ie i te gry pomału, sto, pomału dochodzą. Z tym, że, tak, no z tego co wiemy, ta usługa wyjdzie dopiero pod koniec tego roku. I pod koniec tego roku będzie można sobie grać w te, w te starsze gry. To raz. Dwa, że dla mnie to jest świetne, świetna sprawa. Ta lista będzie się powiększać. tak? Zobacz, sam bawiłeś się teraz PlayStation Now i wierz mi, że wiesz, PlayStation Now było najpierw w Alpha, gdzie było 10 Gier a później było coraz więcej, coraz więcej. Teraz dopiero weszła ta usługa pełnoprawnie, czy niedawno weszła ta usługa pełnoprawnie w US. Ile tam, Tomek, było gier, pamiętasz? D teraz jest 127 gier dostępnych. Zobacz, 127 gier, za które płacisz tak naprawdę sprawę abonament i możesz się nimi bawić w jaki chcesz sposób. Więc wyda wydaje mi się, że jak Bill dopiero wiesz, powiedział o czymś takim, i będzie to rozkminiał. Ja wiem, że w internecie masz opcję, że możesz wpisywać gry, które byś chciał, żeby oni w tą wsteczną kompatybilność no włączyli na te tytuły, odblokowali w tam w Je, jakiś sposób tak, jest coś takiego no jest, na jest. pierwszym miejscu wśród wśród właśnie tych głosujących jest Red Dead Redemption no i wydaje mi się, że mam pytanie za 100 punktów tak no. w sensie do Was, nie? nie czy to jest tam wyjdzie naprawdę czy nie, ale teraz mamy erę remasterów nie? wychodzi mnóstwo tytułów w remasterach mhm. i teraz pytanie, jeżeli decydują się na wsteczną kompatybilność, ale tylko z wybranymi tytułami to czy nie będą ograniczali tych tytułów, które zamierzają zremasterować, że wiesz, no dobra tego nie będziemy Zobacz, puszczali jest... na kompatybilność bo zrobimy remastera i zarobimy na tym, moim zdaniem nie Zobacz, no? to jest z jednej strony bardzo fajny, fajny taki powód, żeby przyciągnąć tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze nadal mają w domu te stare xboxy czy 360, żeby się prze, prze, po prostu przeprowadzili na tą nowszą konsolę nie? to jest tak. taki w sumie fajny zabieg żeby pomysł. Dokładnie, żeby pieniążki sobie dodatkowo zarobić, ale też bardzo ważną rzecz dodali na tych konferencjach, czy tam później po konferencjach, to jest to, że jakie gry pojawią się, jakie gry będą działać właśnie w, w tym, jako ten emulator, to tylko zależy w kwestii wydawców, deweloperów, to nie zależy od Microsoftu, czyli ktoś, kto będzie planował wydać jakiegoś tam remastera, na przykład Tomb Raider'a to on nie udostępni starych swoich gier w tej usłudze po to, po to żeby zarobić na remasterze, więc no to jest taki, kurczę, ten obusieczny miecz, nie? Mhm. Tak, tak, tak, ale słuchajcie, to, ale to niekoniecznie może działać w tą samą stronę, bo na przykład jak będzie, jak będzie remaster Gears of War i nie wiem, czy to będzie remaster jednej części czy całej trylogii, ale dajmy na to, wiem, że będzie można w jedynkę pograć swoją. Jak masz ją na płycie, która będzie właśnie wstecznie kompatybilna, więc po prostu w remastera pograsz sobie w te 60 klatek i Full HD i może coś tam jeszcze dołożą. A na, a na, na starszej płycie, po prostu pograsz sobie w te girsy normalne 720p, 30 klatek i być może z pewnością na tych samych serwerach. Więc wydaje mi się, że to za, za bardzo się nie będzie ze sobą gryzło, bo raczej nowy użytkownik Xboxa Xboxa One nie kupi Gearsów teraz starych, sześcioletnich, tylko kupi już sobie zremasterowane wydaje mi się jeżeli w ogóle nie ma z tym styczności więc moim zdaniem tutaj może tak nie do końca, tak czy siak Microsoft Robi świetną robotę, naprawdę robi świetną robotę, PlayStation bierze za to pieniądze, Xbox, wujek Bill po prostu mówi, chcesz, masz, masz na półce, to sobie pograj. Ja mam, ja mam jeszcze bardzo dużo w ogóle gier na 360, bo mam 360 i zapaliła mi się lampka, że o kurczę, może kiedyś sobie sprawię, jak ta lista naprawdę już urośnie, zobaczymy co będzie pod koniec roku to wtedy, te, wtedy może mnie to bardziej zainteresuje, być może będę miał dwie konsole pod telewizorem. No, zobaczymy. Ale, e, no, wujek Bill zrobił świetną robotę, odrobił pracę domową i bardzo dobrze ściga Sony. E, Myślicie, że Sony się ten odwinie? I też robi coś takiego? No ale mówię, yeah. Sony ma PlayStation Now, tak? To jest ta usługa, w której z gry. No ale to jest trochę, no. no ale... Możesz te spłyty odpalić, ja mówię o swoim to, to... przypadku. Spaliła mi się konsola, mam 10 gier nieogranych i, i teraz nie wiem, czy y, kupować trójkę, czy czwórkę, czy w ogóle może Xboxa. E, tak, tylko że no tak, ale. nie ale... ceta. No, ale, ale widzisz, jakby Sony wziął wsteczną kompatybilność, to przecież za z ten zabiłby swoją usługę PlayStation Now. W której przecież są te gry. No to dokładnie, oni za dużo tam hajców włożyli kupując Gajkaja on żeby żeby teraz oni za darmo dali opcję wkładania płyty z pleki trójki i grania sobie w gry bezkarnie. Nie, tak? nie, nie, nie, nie. Przecież oni są Zresztą pamiętacie jak było z Playstyczności. Dobra, 3, ale nau będzie, ale ale, ale, ale ale mówimy o czymś innym, no bo sorry, nau będzie polegało na tym, że nie płacisz za poszczególne gry, tylko płacisz abonament za streaming i sobie grasz codziennie w inną grę, tak? I tak, ale tam też możesz płacić za poszczególne Polega na tym, że, że jedziesz z płyty, tak? Więc mówimy o różnych rzeczach. Wiesz, chodzi o to, że yy, nie wiem, masz kolekcjonerki na przykład, tak? No i, i co? One mają się kurzyć potem, wiesz, jeżeli, jeżeli nie chcesz z nich korzystać. Tu wiesz, nał nie ratuje tego wszystkiego. To jest substytut. To nie jest pełnoprawne, wiesz, zastąpienie tego. Owszem, w pewien sposób by im zmniejszyło może obroty na nau, ale z drugiej strony zwiększyłoby na czymś innym. więc no, ja myślę, że jeżeli yy, Xbox wyciągnął takiego asa, oni się przepychają, tak? Co chwilę wychodzą jakieś nowe rzeczy. Yy, tutaj jakiś jeden terabajt, tak? znaczy jeden terabajt druga konsola też wychodzi z terabajtowym dyskiem za chwilę będzie jakaś kolejna walka i zresztą okulary Sony też będzie miało swoje, tak? A Xbox z Oculusem wchodzi w spółkę dosyć mocno, więc... E, tak, więc ja Rafał jeszcze Ci coś powiem, jak nie wiem czy pamiętasz, jak wychodziła PlayStation 3 to była ta opcja, że ona standardowo była kompatybilna z PlayStation no, 2. No pierwsza wersja, ta, zgadza Tak, dokładnie. Się. No i, i co? I to było, i to było, i to było przez dłuższy czas. Oczywiście cena była horrendalna, bo to chyba było 200 albo 2200 jak wychodziło i to, było, to były stosunkowo duże pieniądze, ale wiem, że to tak w miarę szło, no ta sprzedaż Sony w Polsce nie szła tak, tak zajebiście jak te czwórki ale to, i to szło całkiem nieźle i w pewnym momencie zdecydowali, że dobra, no słabo im się ta sprzedaż, więc zlikwidowali to całkiem, o, trochę ją tam odświeżyli, usunęli ten, nie wiem co tam było, czy chip, czy coś. I to spodowało... Usunęli to, właśnie chodziło o to, że usunęli ten chip, tak? tak, no bo dwójka była, z tego co ja się orientuję, to dwójka była, architektura na dwójce była, wiesz, mocno skomplikowana. Mi się wydaje, że czwórkę sobie rozwiązać. No tak, ale mi się ale... wydaje, że mogliby na czwórce rozwiązać wsteczną kompatybilność z jej mocą bez dodatkowego, wiesz, jakiegoś hardware'u. Właśnie, się, że Właśnie, że można, tak. mogłaby, oni mogliby dać jeszcze nawet możliwość włączania występnych. gier z pierwszego, pierwszego PlayStation. Tylko zobacz, Krystian, ty mówisz, że ha, oni poszli wiem, w, no. No w cięcie kosztów, tak, że w cięcie kosztów, żeby, żeby odchudzić konsolę, żeby była tańsza, żeby zarabiać. Ale zobaczcie, nie wiem, czy pamiętacie, Zabrali wsteczną kompatybilność, a niecałe nie 2-3 miesiące do pół roku na rynku pojawiły się HD remastery gier z PlayStation 2 na PlayStation 3. I to był przemyślany ruch po prostu. No, ktoś tam zwęszył pieniądze i zrobił taki ruch. tak? Oni już chyba do wstecznej kompatybilności takiej, jakiej o której my tu teraz rozmawiamy, oni już nie wrócą nigdy. Tak? I, się się cieszy, tak że, wydaje, no. I bardzo się cieszę, że właśnie Microsoft idzie w stronę graczy, bo y, to od momentu, jak jak dwa lata temu zobaczyliśmy na konferencji E3, co oni z tym Xboxem zrobili, jak, jak, jak mówili, że jeżeli kogoś nie stać na internet, to niech kupi sobie starą konsolę, mamy dla Was produkt. W porównaniu do tego, co oni teraz już osiągnęli i już co robią, i jak wychodzą naprzeciwko graczowi, no to to jest... Y, jest naprawdę godna postawa, można przyklasnąć, bo robią nowe kontrolery, robią nowe, nowe funkcje. No nie musieli tego dawać. Nikt o to w sumie nie prosił nigdy. A Oni da, mają dobrego e... teraz, wiesz, szefa, nie? Nie da się ukryć. No. Dokładnie. I, I powiem Wam tak. Kiedyś, kiedyś może ktoś przypomni moje słowa, ale w tym momencie jest wyścig pomiędzy PlayStation 4 a, a Xbox One taki sam, jak, jak kiedyś była ta bajeczka, gdzie się ścigał królik z żółwiem. E, królik to jest PlayStation 4, a żółw to jest Xbox One. I nie zdziwię nie zdziwi się, że jak w połowie generacji Xbox wyjdzie na prowadzenie, także Sony znowu będzie w dołku i będzie musiało dużo zmienić, żeby znowu znowu przychylić do siebie fanów, tak? Fakt faktem Playka 4 się sprzedała i się sprzedaje w takich, w takich ilościach i ma tyle fanów, że w sumie no to aż takie duże zagrożenie nie jest, ale no nigdy nie wiadomo, tak? Mm, nigdy nie wiadomo. Dobra, słuchajcie, może no, zamkniemy w końcu te wiadomości, fajny ruch od, od Microsoftu, tak? Zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej Lecimy do tej sprzedaży gier Więc ja już zaraz Ci Rafa wyjaśnię O co chodzi z pierwszym miejscem Tak czy siak Pierwsze miejsce The Elder Scrolls Online Drugie LEGO Jurassic World Trzecie nasz Wiedźmin Czwarty Payday Crime Wave Edition Piąte GTA V Szóste FIFA 16, 15 Jeszcze nie ma 16 sorry. Siódme nowe Call of Duty Advanced Warfare Ósme Splatoon 9, Battlefield Hardline i 10. Farming Simulator 15. Więc słuchajcie, pierwsze miejsce ma ten nowy, nowy Elder Scrolls, ja w ogóle o nim myślałem, więc... Ale wyszedł Wiedźmin. Nie, nie, nie, nie, nie, akurat to, to, to trochę inny target. Słuchajcie, z tym Elder Scrollem Kiedyś było tak, że on wyszedł oczywiście na PC, peceta Nie wiem, chyba już z pół roku temu Chyba pod koniec zeszłego roku I on był opcją miesięczną Więc za abonament musiałeś płacić co miesiąc Kupowałeś grę za dwie stówy I jeszcze płaciłeś co miesiąc abonament I w pewnym momencie zlikwidowali ten abonament Dlatego wystarczy teraz kupić tylko grę I można w nią grać bez abonamentu I właśnie o to w tym chodziło Rafale Więc on free to play nie jest I nigdy nie był i nie będzie ale po prostu już znieśli ten abonament z komputerów, a, a konsole zaczęły już w ogóle bez abonamentu. E, no słuchajcie, ja się, ja się wcale nie dziwię, że to ma pierwsze miejsce, jest, jest to stosunkowo ciekawe. Sam sobie w to pograł. Dzisiaj widziałem, jak tam 8 osób w grupie jeździe na koniach i kogoś tam się, i, i, i, idzie jakieś PvP duże na, na gildie, czy tam na te klany. E, całkiem przyzwoicie. Mamy tutaj e, w sumie dwie nowości, bo LEGO Jurassic World, chyba ze względu na tą premier tego Jurajskiego parku. No umówmy ja się, słyszałem. że to jest film dla, film dla dzieci. No umówmy się. Umówmy się. Co ty gadasz? Słyszałem, że jest, że jest genialny, a to nie, nie, nie, nie mów tak o tym filmie. Nie, nie, nie, nie. <tryk> nie ale ja mówię o tym filmie tak dlatego że sam byłem w tym yy, na jedynce w kinie jako dziecko no właśnie dokładnie mając mniej niż 10 lat i to również był film wtedy dla dzieci i również pomimo tego że tam było sporo brutalnych scen i tak dalej to bawiłem się na nim lepiej niż mój ojciec więc no, no, to, może to wciąż jest to film dla dzieci no wiesz mm, tak i słuchajcie jeszcze na czwartym miejscu mamy tego nowego Paydaya, pewnie Michał gra, chociaż nie widziałem żeby grał, tak tak tak, go wychwala nie widziałem go żeby grał tak czy się, oczywiście to też jest odgrzewany kotlet z, ze starej konsoli PS3. Krystian, a powiedz no. mi patrzyłeś, znaczy patrzyłeś na pewno patrzyłeś na zeszłotygodniowe wyniki, no bo teraz y, mamy co dwa tygodnie nagranie y, a jestem ciekawy jak Wiedźmin sobie radzi od, y, od dnia premiery, no bo nam już kilka dużych tytułów miało premierę od czasu kiedy analizujemy te wyniki sprzedaży jestem ciekawy czy Wiedźmin się utrzymuje w czołówce na pierwszym miejscu czy też tam teraz na trzecim przez jakiś konkretniejszy okres czasu, czy, czy, czy zaraz nie e... będzie tak, że wleci wiesz, i zapomnieli o nim. E, nie, nie, nie, nie. Z tego co wiem, to Wiedźmin cały czas był na pierwszym miejscu i dopiero w tym tygodniu spadł ze względu na premierę Elder Scroll'a, ale wydaje mi się, że będzie już spadał, bo we wtorek Batman i Batman na 100% będzie na pierwszym miejscu, więc, e, więc wydaje, wydaje mi się, że no, Wiedźmin już jest no, od premiery jest cały czas w czołówce w tej pierwszej trójce, dajmy na to. No ale będzie spadła pomału, tak? No, ludzie już wszyscy co mają Wiedźmina to mają tego Wiedźmina, na ogół ludzie co mają Wiedźmina go nie sprzedają, bo czekają też na te dodatki, które podobno też mają być całkiem niezłe i mają być przede wszystkim długie, więc każdy będzie chciał przytulać te dodatki, tym bardziej, że co tydzień wychodzą dwa DLC te darmowe, tam dodatkowe włosy i zbroje dla konia. Zresztą, no, whatever. Więc więc Wiedźmin daje sobie radę. No oni mają świetną sprzedaż, tak? Tam była kiedyś informacja chyba jakieś 3, 3, 3 miesiące temu, czy cztery miesiące temu, 3 czy 4 tygodnie temu, że już mają 2,5 miliona egzemplarzy sprzedanych, tak? Więc no tak, na przedprzy. No sam nawet zakupiłem no DLC nawet, do tego. Tak, tak, tak, no ja, Co, co ja... mi się nigdy nie zdarza, a tutaj po prostu jak zobaczyłem, jak wyglądają te misje poboczne, to od razu PlayStation Store, dziękuję pyk, Produ tutaj 99, dziękuję Tyk. No, czyli teraz tego czekam. Season Passa kupiłeś. tak? Dokładnie tak, Season hmm. Passa. No, więc nie, no, Wiedźmin na pewno będzie długo, długo, długo na tej liście, co tylko oznacza, że Cyberpanka nigdy nie zobaczymy. Albo najbliższe w mm -hmm. 2017, no przykro mi. E, tak niestety jest. E, dobra, słuchajcie, jedziemy z głównym tematem, to tyle w sprzedaży w UK, jedziemy z głównym tematem E3. E3 było świetne. Powstało dużo bardzo fajnych gier, na które ja czekam, pewnie wyczekacie więc nie wiem, Rafał, Tomek, jak chcecie, niech jeden z was zacznie, na co czekacie, na co się jaracie. Tomku, zaczynasz to może... co ja mam zaczynać? Jo, to, to ja zacznę, tak. Ja, ja, ja, ja wam powiem jedną rzecz, co mi najbardziej się podobało z tych wszystkich, ogólnie wszystkich konferencji, mhm. że ograniczyli tabelki, cyferki, statystyki do maksymalnego minimum i, i dzięki chyba temu to były jedne z lepszych konferencji od, od wielu lat. A propos, a propos numerków, to może ja tutaj podyktuję taki kod yy, na taką usługę, to nie wiem co się nazywa, jakieś akcesy EA na, na Xbox One, czyli wszyscy co macie Xbox One teraz wyciągajcie długopisiki, bo dyktuję. No to ja już wyciągam, 86 GB N, V jak Vanished, 6, 8, V jak Faureli, M, R, 6, Q jak Kubert, 6, Y, M jak Mortal Kombat, K jak K, G, T, V jak Faureli, 4, 6, X, V jak Vsync i 4. No. To jest kodzik na EA Access na jeden miesiąc, możecie pobrać, tam jest dużo fajnych gierek. O jest, jest, jest. I te, te teraz chyba coś fajnego doszło dosyć. E... Titanfall doszedł właśnie Titanfall, na konto Właśnie, Titanfall, na dokładnie. Super. Kurczę, no. to jest aż tak stara gierka, że już się dodają za darmo, tak? A podobno jeszcze a podobno jeszcze na targach zapowiedzieli, że będzie w niedługiej, niedalekiej przyszłości Dragon Age i Ikwizycja. To też, no, abonamencik bardzo fajny, fajny, fajny. Tak, tak, tak. fajny, e fajny, mhm. Ja z Microsoftu konferencji, bo może zaczniemy tak od, od Microsoftu, eee, Halo, Forza i, i, i kolekcja Rare. To są moje takie trzy najfajniejsze, najfajniejsze gry, jakie pokazali. A według Was co? Z, A to bo, powiedz bo... co Ci się w Halo podobało, bo ja mam w swoich notatkach napisane Halo 5 mech. Halo 5 mech Ja Ci powiem, już Ci mówię co mi się w Halo podobało bo grałem w każdą część Halo jako młody gówniarz grało się polanie z innymi player versus player i jakiś mam sentyment do tej, do, do tej gry po prostu no jest inna od tych wszystkich innych strzelanek nie wiem czy to może przez to, że są tam galaretki strzelasz tamtymi tymi żelkami, wszystko inne ale widać, że widać, że w Piątą część dużo zmieniają, dużo chcą już już pozmieniać, naprawić, żeby ona, ona była powiedzmy sobie to wprost na czasie, tak? W porównaniu do tych wszystkich innych gier, jakie są. I tam dodali różne takie rzeczy, jak jak, jak yy, czteroosobowy op w singlu, to w sumie zawsze było, ale teraz jest to jakoś jakoś, jakoś tak bardziej Call of Duty to wygląda, tak? No. Bardzo, bardzo mi się ta gra podobał nie, nie, nie, nie, nie odpowiem wam co w niej jest takiego po prostu ciągnie mnie do tej serii ja tylko powiem też, że, że gdybym miał Xboxa to już by pewnie priorder był zrobiony na ten tytuł, no i oczywiście multi, tam tylko i wyłącznie multi tam, ja, oni tam jest... jakąś wrzucili fabułę chyba, że we czwórkę szukają Masterchefa czy coś w tym stylu tak no, tak, tak przynajmniej wyłapałem, że tam nie było tej głównej postaci od początku tylko, że pewnie będą ją szukali przez pierwsze jakieś Etapa potem, potem będzie pewnie rozgrywka dalej Masterchefem, no ale to wiadomo, że single nikogo nie obchodzi. No, wie, znaczy, wiecie, no mo można pograć w tego single, ale akurat Halo stoi tylko i wyłącznie multi, multi, które jest rewelacyjne, no jest to najlepsze multi jakie grałem w życiu, chyba, tak będzie, bardzo możliwe, że tak jest, a na pewno na Xboxie, e, więc ja się nie dziwię, że, że Tomek czeka na Halo, bo samym to robił. No. Co, co, co tam jeszcze miałeś, Tomku? Miałeś yy... kolejna Forza, kolejna Forza. O, szósta, tak? No tak. To Forza to... się staje jak FIFA, ale trudno, niech tak będzie, nie ma, nie ma, według mnie nie ma w tym momencie jakichś takich konkretnych wyścigów na konsolę, No teraz ostatnio doszedł ten projekt Cars, ale to bardziej dla takich, dla, dla, dla fanów, to zresztą opowiadaliśmy w ileś tam odcinków wstecz, mm -hmm. tak? fajny symulator tam mamy jeszcze Need for Speed'a, Drive Club'a i w sumie się zamyka ta cała lista, więc dobry racerek, jak dla mnie jest ok a widać, że tam dodali niezmienne warunki pogodowe, tylko predefiniowane, czyli pewnie przed, przed wyborem trasy można sobie wybrać, czy będzie deszcz, słońce, tak było nawet w Forzie 4, z, z tego co pamiętam, to był jak super taki główny feature, no i deszcz, wiadomo, chwalą się tymi kałużami 3D, na gameplayu tam było widać, że, że, że w momencie, kiedy z dużą prędkością się wiedzie w, w taką kałużę, no to tam ten Aquaplane występuje, czyli tracicie na chwilkę kontrolę. Powietrze wchodzi pod oponę, no i ja się cieszę, bo, bo lubię, lubię wyścigi, więc. No tak czemu nie. Zresztą to Forza, więc. No dokładnie, no. Forza to taka FIFA. No, w, w sumie Forza będzie. Ja jestem ciekaw, czy za czy za rok wyjdzie Forza Horizon 3 dajmy na to, nie? Niech wyjdzie, niech wyjdzie, bo no. to są dobre gry. Mo, mo, może tak być. E, dobra, więc to wiemy, co tą ty masz, e, Rafale, na co ty najbardziej jesteś napalony? ja będę na pewno nie będę mówił konferencjami pełnymi, nie, chociaż nie, nie, to, to... bardziej bardziej o poszczególnych grach ogólnie wiecie co, ogólnie te gry które w jakiś sposób mnie tam zainteresowały nie wiem czy to dlatego, że ja jestem tak stary czy, czy dlatego, że faktycznie to się dzieje na świecie ale gdybym poucinał cyferki i, i podtytuły tych wszystkich gier, które sobie zanotowałem o których chcę powiedzieć to Mógłbym porozmawiać z samym z sobą sprzed 20 lat i, i, i byłoby o czym gadać, bo to są te same gry. Mamy, my... mamy Star Warsa, mamy Duma, Fallouta, Need for Speed'a, jakieś prawda, tego typu rzeczy. No, no fajnie, fajnie, fajnie, fajnie, bo naprawdę niektóre te gry mi się podobają i wiecie co, zacznę od. Tego, co chyba najbliższe memu sercu, chociaż podejrzewam, że sama gra nie zdobędzie dużych ocen i będzie jakąś taką e, nie wiem solidną siódemką mam nadzieję, mm -hmm. e, bo zostały zapowiedziane te Transformery, e, Transformers Devastation, e, Kurczę, to wydaje się być gra, która będzie popierdółką taką trochę, ale z drugiej strony naprawdę jest mnóstwo w niej elementów, które mnie do niej przekonują. Pierwsze co, to jest w ogóle cały design, dlatego że nie było jeszcze gry wreszcie tak porządnie zrobionej w cel shadingu, bazującej na Generation One, tak? Czyli na oryginalnych kreskówkach tam z lat 80., 85., 86. i tak dalej to jest pięknie odzorowane. to są naprawdę postacie fantastycznie ujęte żadne tam wiecie komiksowe yy, ujęcia, te przeróbki jakieś tam w Warlord, Cybertron i tak dalej, prawda, jakieś dwa tysiące później co wychodziły jest świetnie, świetnie jest odzorowane. Zapowiedzieli na początek tylko pięć grywalnych postaci. Podejrzewam, że tylko 5 dlatego, bo zostawili sobie miejsce na DLC, tak by to wpasowywało się trochę w, powiedzmy, w standardy dzisiejsze. Ale będzie na pewno Optimus, będzie Bumblebee, będzie Will chyba Will tak? I będzie Grimlock i chyba side swipe czy coś w tym stylu w każdym razie no trzy najważniejsze postacie czyli Grimlock, Bumblebee i Optimus no to będzie, będzie kosa natomiast no, jest jeszcze mnóstwo postaci po drugiej stronie i to na pewno więcej niż pięć bo z Decepticonów dopatrzyłem się choćby kilku składowych od tego wielkiego Devastatora tak czyli on się tam składał z pięciu bodajże botów albo sześciu plus tam oczywiście Megatron jakiś ten o Jezu, no, nie pamiętam teraz tych wszystkich, yy, wszystkich no, ich imion. Widzę no, so Soundwave, Soundwavea. Soundwavea, dokładnie. Soundwave i Soundwave oczywiście też ze swoimi pomagierami, czyli tym, co lata, tym, co biega, yy, tym kotem, więc to wszystko, wszystko jest tak, jak dokładnie było w kreskówkach i to jest tak dynamiczne, jak było w kreskówkach. Transformacje trwają pół sekundy, ale dalej jest tam jakiś dźwięk wpuszczony i, i dalej jazda. I, i wiecie, jak patrzę na te kombosy mm, owszem, momentami miałem przesy, dlatego, że widziałem, że y, trzy razy pod rząd był wykonany ten sam cios, polegający na tym, że y, Aleron jest raczej standardowy nie, nie, nie, nie przy, nie przypisany do konkretnej postaci y, że robot się transformuje w samochód, pali gumę i uderza, wiecie niby rozpędem z kilku metrów y, w przeciwnika, tak? No i tak trzy razy pod rząd taka transformacja wykonana trochę wyglądała słabo, no, ale z drugiej strony to jest tylko jeden z gamy ciosów, a naprawdę te kombosy były konkretne. I to, co mi się tam rzuciło w oczy, jak, jak kilka razy obejrzałem ten materiał, co, co zamieścili, no grafika jest fajna, no, nie można oczekiwać więcej po kreskówce. Obawiam się trochę, że będą małe mapy, bo wyglądało to tak, jakby po prostu były to areny, które raczej zbyt wiele nie pokazywały, no ale... Z drugiej strony to też się wpasowuje w klimat y, tych kreskówek z lat 80 no tam, tam też nie było o wiele więcej pokazanego, no i nie wydaje mi się, żeby można było ten klimat zachować poprzez jakieś rozciąganie tej, tej przestrzeni, a jednocześnie te areny są na tyle duże, że, że można się zamienić w autko i faktycznie się rozpędzić tam kawałek się przejechać i jest to całkiem nieźle wykonane. Poza tym te areny oczywiście też są w jakiś sposób responsywne. Widziałem, że tam były wykorzystywane jakieś elementy otoczenia, czy tam coś się niszczyło, tak? Więc nie powinno, nie powinno być jakoś strasznie nudno. Aczkolwiek to będzie bardziej biatyka niż, tak moim zdaniem, to będzie bardziej w kategoriach biatyki się plasowało niż, niż powiedzmy jakiegoś vanquisha, tak? Bo, bo ludzie starali się to do vanquisha przyrównać, ale, ale to raczej nie będzie to to co mi się jeszcze spodobało to komplet dźwięków i, i, i dźwięków razem z postaciami, tak? czyli, czyli y, głosy podkładane są przez aktorów oryginalnych mamy tutaj y, komplet aktorów, po prostu usłyszymy Optimusa, usłyszymy Megatrona i, i wszystkich innych praktycznie tych najbardziej znanych, które, y, których mieliśmy w kreskówkach, więc to, to mi się od razu spodobało i jeszcze mi się spodobało to jak zobaczyłem łączone ciosy, bo był fragment w którym grając Bumblebee atakowało się Megatrona, po czym w pewnym momencie zaczął Optimus walczyć również z Megatronem, a graczowi w Bumblebee dało to czas na to, żeby go tam jakoś objechać i, i od flanki zaatakować to wyglądało całkiem ciekawie, więc jeżeli jakoś ta współpraca będzie dobrze rozwiązana to, to będzie ciekawym na pewno elementem rozgrywki a powiedz mi, Rafał, będą jakieś tam finishery? Myślisz, widziałeś tam na Ja w ogóle nic się nie interesuję. Nie, na pewno nie widziałem i nie będzie tego. Nie wierzę, żeby zrobili coś, co mi się najbardziej podobało zawsze w niektórych tylko odcinkach. Nie wiem, czy wy oglądaliście te, te oryginalne filmy, czy kreskówki tam bardzo rzadko, ale jednak się zdarzały momenty, kiedy jakaś postać załóżmy ginęła albo dostawała bardzo mocno w dupę i była cała, wiecie, po, popękana, po, porozpadana i tak dalej i to wyglądało na tych kreskówkach naprawdę potężnie e, robiło wrażenie jak tam gdzieś Optimus umierał taki cały już wiecie bez ręki i tak dalej ale wydaje mi się, że w ogóle postacie nie będą miały uszkodzeń i to będzie tylko w kategoriach takiego wiecie Street Fighter'a nazwijmy to mhm. no widzisz a e... czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, bo to, to, to się musi udać, to się musi udać widzisz, bo nowe finisher'y są w nowym dumie nie wiem czy widzieliście Nowe finishery są w nowym Dumie i w nowym Dumie, w Dumie czwórce niech będzie, niech to będzie płynne przejście, czyli na Transformers czekamy. Szkoda. No dobra, no Na transformer, no ale nie, Krystian, zapytać, coś chciałeś jeszcze, co No, bo, bo, chciałem Ci powiedzieć, że, bo mówiłeś, że Transformersy będą siódemkowe, a ja się z tym nie zgodzę. Wydaje mi się, że będzie minimum ósemkowe. A powiem Ci czemu? Powiem Ci temu, że nowe Transformersy będzie robiło Platinum Games. Platinum Games, które zrobiło ostatnio zajebistą bajonetę dwójka na Wii U. I równie dobrze, że bardzo solidnego Metal Gear Rising Revengers. E, więc to jest studio, które ma o tym pojęcie. E... Plansze są zamknięte, może są zamknięte i wydają się stosunkowo mniejsze, bo nie wiem czy wiecie, ale wychodzą, ta gra wychodzi na Xboxa 360 i PlayStation 3. Tak. O nie, nie, oni jeszcze robią gry. Tak, tak robią gry na tamte konsole, ale Christian, ale wiesz co, jest jeszcze jedna gra i no nie wiem, nie sprawdzę teraz jej tytułu, nie zdążę, nie uda mi się, ale była jeszcze jedna gra przez Platinium wydana w ostatnim czasie. Mm -hmm. I ona właśnie była takim mniejszym tytułem i podejrzewam, że do, do niej najbardziej jest, wiesz, poziom, powiedzmy, przyrównany. Chociaż z drugiej strony, jeżeli jest ja myślę, marka Hasbro, jest, jeżeli jest licencja, jeżeli są aktorzy zatrudnieni, to z drugiej strony stoją też za tym solidne pieniądze i to by kazało sądzić, że ten tytuł raczej nie będzie takim powiedzmy jednostrzałowcem na, na tam nie, nie, nie wyda, wyda, wydaje mi się że to będzie najlepszy Transformers jaki do tej pory wyszedł tak mi się wydaje to no ja taki, na to liczę to będzie Powiem, taki... graficznie ta gra mnie powala po prostu to jest jakbyś grał w kreskówkę i to jest mega ja w to będę grał nieważne na której konsoli ale będę w to grał na pewno będę grał w grę i mhm. pytanie no tylko tak, tak, tak. i na pewno, pewno jak będą no wychodziły DLC z kolejnymi robotami to na pewno już, już mają moje pieniądze tak Nieważne, co by tam się działo, ta, naprawdę musiałbym je ta gra, nie wiadomo, czy mnie wkurwiać, żebym w nią nie grał, ale ale nie, czy nie, nie, inni, nie. ale czy inni będą, wiesz, tylko że ja jestem człowiekiem, który ma na półce trzy roboty, tak? I, i czasem sobie nawet je składam i rozkładam, ale kurde, czy inni też tak mają, czy będą y, podchodzili, wiesz, tak samo do tego ci, którzy się nie wychowali na Generation One z VHS-a. Wiesz, bo ja nawet jak grałem ostatnio w w Angry Birds z serii Transformers musiałem je oglądać, no wiadomo musiałem sprawdzić, zobaczyć co to jest i to była okropnie straszna, nudna gra po powiedzmy pół godzinie czy godzinie niesamowicie nudziła tam się nic nie robiło ciekawego, nic się nie zmieniało ale to przecież i tak mnie jerało dlatego, że tam były jakieś wiesz, no właśnie postacie odzerwane do Generation One, więc no ja nie będę tutaj na pewno uczciwy w ocenie, ja dam dziewiątkę no tak. już teraz i tyle ja myślę, że jak wyjdzie, to zobaczymy, ale ja też czekam na ten tytuł, czekam Rafał na ten tytuł, tak samo jak ty jest, to dosyć ciekawa sprawa, cel shading jest świetny, ja grałem w parę gier z sel shadingiem i świetnie się gra I, i sam jestem ciekaw, co z tego będzie. Dobra chłopaki, przejdźmy do tego Duma, Bo ładnie przeszliście, więc wracamy do Duma, więc te finishery w dumie są? Dobra, finishery, zaraz powiesz o finisherach. Ja powiem Aha. w ogóle o moim pierwszym skojarzeniu. Ja oglądałem sobie jakby tą konferencję No w skrócie, przede wszystkim to przedstawienie z gry puściłem, ale najbardziej mi się podobało to to oczywiście było nagrane razem z reakcjami publiczności, więc od razu było widać kiedy ty robiłeś cicho wow i publiczność robiła głośne wow w tym samym momencie, dlatego że zaczyna się jakaś rozgrywka, tak, po czym po chwili <coughs> ze zwłok jakiegoś gościa opartego od ścianie on wyciąga dwururkę, czyli super shotguna i, i wszyscy wiesz zaczynają bić brawo i są super emocje, no fajnie, fajnie to mi się mm -hmm. podobało no właśnie mnie, mnie w ogóle to nie chwyciło, nie wiem, jakoś ten nowy to, to jest normalny, kolejny FPS super, fajnie, tam fajnie ale nie masz wrażenia, zobacz, ja zwracałem uwagę tam Tomek na szczegóły I, i kurczę, ja się czułem przy tym dumie pomijając oczywiście fajną naprawdę grafikę moim zdaniem na poziomie e to uważam, że naprawdę dobrze jest odzorowane to, co Dum zawsze ze sobą niósł. Czyli no, ktoś tam może narzekał, były głosy, że, że narzekali na mroczność, że, że trochę za słabo, za mało mrocznie i tak dalej, ale to pewnie jakaś kwestia skrzywionych wspomnień. Yy, mi się wydaje, że jest bardzo dobrze odzorowany, dlatego że jest dynamiczny jak diabli. Tam się bardzo dużo dzieje, bardzo szybko się dzieje i nie ma kwestii, że, że po prostu pchasz przed siebie, wiesz, wszystko, stajesz, strzelasz, biegniesz dalej, stajesz, strzelasz. Kompletnie to nie przypominało, wiesz, Call of Duty. Dodatkowo Kurczę, taka banalna rzecz jak to, jak się nazywają broni. Wiecie co, jak patrzę na jakiegoś FPS-a, gdzie y, otwiera się broń i tam jest, wiecie, y, pełna nazwa broni, coś tam, Riot Gun 14, Bio Ultra i tak dalej, prawda, i, i nie wiesz, który to jest, który i tak dalej... A tu masz prosto masz machine gun, shotgun, super shotgun, pulse gun i kurde jest no tak, jak no tak. w starym wiesz czujesz się jak w starym dumie tylko z inną grafiką tak walisz do, do, do postaci masz super shotguna podstawowa rzecz postać musi się rozpadać na kawałki bryzgając krwią na wszystkie strony wliczając w to w ciebie i jest tak samo. Tylko wziął super shotguna, to żadna postać nie wpadła jednym kawałkiem na glebę. Każda się rozpadała na kilka części, bo to jest super shotgun, dwururka, to jest obowiązek. Bardzo mi się podobało też to, jak broń była podnoszona z ziemi, bo on tam podniósł kilka broni, w tym piłę łańcuchową, to też oczywiście fanfary od razu publiczności wywołało. Każde podniesienie broni z gleby było... No wyglądało fantastycznie, bo po prostu podchodził, brał tą broń, oglądał i wiesz, ona nie znikała poza kadrem, on po prostu tak jak ją wziął, tak jak ona była ubryzgana krwią, tak jak ją odpalił, tak Przeładował, i tak dalej, tak sobie zaczynał z nią biegać, nie? Nie było wiesz etapu, że przebiegasz nad pistoletem, robi się ciche klik i, i sobie zmieniasz broń, kurde. Nagle wyjmujesz zapazuchy, nie? Więc yy, to, to fajny, dopracowany element, taka, taki wiesz, drobny szczegół, ale, ale zawsze zdobycie nowej, lepszej broni w jakiejkolwiek strzelance cię, moim zdaniem, powinno być celebrowane, i to jest takie fajne, fajne celebrowanie takiego małego szczegółu. Mi się to podobało. No jedno może jedno, jednego jest, jesteśmy pewni, że że wiesz, no za teraz ma dobrą pasję i oni wydają te Wolfensteiny bardzo fajne, ten dodatek niblo też mi się strasznie podobał, więc o, o jakości i o wykonaniu można być spokojnym. Nie na pewno będzie się super w to grał. Ale jakoś mnie ten dum nie, nie chwycił. Muzyka nie, nie w dumie nie. Wiem, po prostu nic mnie w tym dumie nie chwyciło. Już w połowie tego gameplay'u, filmika, trailera miałem ochotę to wyłączyć, bo jakoś nie wiem nie, nie, nie powiem czemu. Ale będzie dobrze, bo to BTZ oni ostatnio dobrze robią i, i kurcze pokazują grę jak wygląda bez żadnych ścien, bez żadnych filmików, trailerów, tak? No okej, okay, ale muzyka, wiecie, muzyka moim zdaniem tam był krótki fragment gry, ale muzyka swoim klimatem przyciągnęła Quake'a dwójkę, czyli, czyli coś co można było, wiecie, no, zasłuchiwać się do, do upadłego nawet bez samej gry i myślę, że też jest na poziomie, pozostałe dźwięki też były fajnie wykonane bardzo bardzo fajnie były zrobione ataki ręczne czyli, czyli do jednego potwora gościu strzelał do drugiego go tam atakował jakimś wsadzeniem broni w brzuch i, i odpalenie albo tam skopanie naprawdę to nieźle wyglądało i, i było bardzo dużo krwi bardzo brutalnie tak jak dom powinien wyglądać moim zdaniem tak. będzie hit moim zdaniem też może być hit z tego co widziałem to chyba będzie tam multiplayer no na pewno i nie bo trójka z tego co pamiętam to nie miała w ogóle multiplayera a tutaj wiem że w czwórce czyli dodajmy na to w jedynce bo teraz znowu chyba wracają do beznumeracji wyjdzie ten tytuł to będzie miał multiplayera i właśnie będzie bardzo fajny ten multiplayer, mam nadzieję bo może być szybki i, i to może być właśnie tak, taki, taki taka Quake 3 Arena i właśnie na taki multi-checka, więc mam nadzieję że to będzie świetne. I też na to czekam. To wychodzi w, na przełomie pierwszego, drugiego kwartału 2016. E, dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Doom będzie zajebisty. Transformersy też. E, no to tutaj... skoro DUM, to dalej Bethesda, tak? E... A jak Bethesda to Fallout 4, No dobra, tak? no, no, no, okay, no, okay. okay, no fa Fallout. Dobra, co myślicie w ogóle o tym Falloutie? Ja tylko powiem, że pomimo tego, że będzie zajebisty, graficznie mi tam trochę nie, nie podszedł. W sensie wydaje mi się, że... To... A wiesz jak oni się tłumaczyli tą grafiką? Wiesz, co coś tam czytałem. W skrócie, ale wtedy grafika w skrócie nie jest powiedzieli, najważniejsza. Chyba, nie, w tak? skrócie powiedzieli tak. Wiecie, moglibyśmy zrobić grafikę ala Wiedźmin, yy, czy tam w sensie poziom jakiś high-end, ale wtedy musielibyśmy zrezygnować z innych systemów. A my zrobiliśmy systemy takie, że wszystko można zmieniać, każdą część rozłożyć na najdrobniejsze elementy, i tam faktycznie tak było to opisane, że wiesz, możesz sobie wziąć byle co, rozłożyć na czynniki pierwsze, mieć z tego powiedzmy yy, różne materiały i potem złożyć broń na kilka różnych sposobów, z kilku różnych elementów, bo potrzebujesz powiedzmy taki, wiesz, crafting mocno mieszany, tak, i dodatkowo jeszcze budowanie bazy, jakieś, wiesz, tego typu elementy, że to wszystko jest po prostu tak, wiesz, u nich na, na, na etapie konstrukcji gry, wiesz, rozbudowane, że każdy przedmiot się składa z kilku elementów i to jest zależne od siebie że to musi być na bieżąco liczone i na to musieli poświęcić jakiś tam część gry i że to więcej fanu da niż powiedzmy pięknie tam, nie wiem piękna trawa czy, czy jakieś włosy, nie? A wiesz co jest najlepsze w tym, że, o, o, że to jest wszystko opcjonalne, to, to nie, nic z tego co powiedziałeś nie jest wymagane żeby jakoś tam główną fabułę popchnąć z tego co, co, co były wywiady to e, czy ty zbudujesz sobie schronienie z tych wszystkich właśnie a la Minecraft z tych, tych wszystkich resursów tych no, przedmiotów to tylko zależy od tego czy masz ochotę czy nie Oczywiście, że tak, natomiast y, wiesz, sam fakt, że, że powiedzmy no zobacz, broni z tego co się orientuję wcześniej nie można było y, modyfikować jakoś tak mocno a tutaj widziałem był, była prezentacja ile jest możliwości złożenia najróżniejszych broni z podstawowego jakiegoś tam chyba pulsgana guna czy, czy jakoś tak się ta podstawowa broń nazywa to, to po prostu były setki możliwości i oni tam podali nawet no liczbę ile jest super to, to jak w tak. No to, to genialne, wyglądało to ekstra wiesz. Czy, czy w snajperkę idziesz zmieniasz lufę, dajesz lunetę, zmieniasz kolby i jest snajperka, zmieniasz na rozpraszającą coś jeszcze i masz shotguna więc to, to mi się bardzo podobało i, i Fallout naprawdę no fajny, fajny. Mi się wydaje, że to będzie mega gra. To już będzie mega gra, ale naj, najlepsze jest to, że wiesz, wyskoczyli z tym Falloutem i on będzie zaraz, tak? No bo on jest na co? Na wrzesień zapowiedziane no, to, to, to jest e, ja mam, najlepsza sprawa. W ja, mam, tutaj, właśnie, że... ja mam tutaj, tylko powiem, ja mam tutaj 10 listopad. No to listopad, no ale to też blisko. Nie no, w, ty w tym tuż roku, w tym tuż, tuż. roku no, no to właśnie i to i to już. Już no, oczywiście wszyscy, nas... wszyscy cisną, tak, że o Wiedźminie zdążymy zapomnieć i, i gra roku będzie na falauta, no bo <laughs> nawet nie wiedzieli, że, że, że będzie ja Falaut i nie do tego zosta, czasu. Zostali <laughs> zmiecieli po prostu tym. Ja wam Falloutem. powiem, że dobrze, że ten Wiedźmin wyszedł właśnie, kiedy wyszedł, a nie właśnie na wrzesień październik. Nie, oczywiście, że dobrze, no, ale wiesz, ale no, nikt ciężko. nie będzie pamiętał o grze roku, tak? Wiesz, wiesz jak to będzie. No tak, tak, oczywiście, no no to, to wiesz, to chyba, chyba, że drogą. wyjdzie pod koniec roku jakiś dodatek, więc to może ludzie sobie przypomną, bo no. te dwa dodatki mają wyjść, więc jeszcze może oni będzie tam przez jakiś czas, nie? No okej, okay. no ale tak słuchajcie, z pseudo dziennikarskiego obowiązku no, wypada powiedzieć, jakie tam jeszcze się pojawiły nowości, jakby ktoś nie miał czasu, tego nie widział, bo, bo po to w zasadzie to robimy. E... Znaczy to ja, to ja jest... tylko powiem, ale mówimy o falaucie. Tak, o falałcie to ja tylko, ja tylko powiem jedną rzecz, która mi się spodobała ten edytor postaci tak, edytor postaci był fajny to było, to było rewelacyjne a ja przy edytorze powiem jeszcze o dwóch rzeczach, których nie, nie było chyba wcześniej w serii możemy grać kobietą a, tak? I to było świetnie, świetnie tak, pokazane. Fajnie tak, fajnie było pokazane i, i to po prostu tak naturalnie wszystko wychodziło. Tak, Od samego tak, początku super. Masz, nie masz wrażenia, że grasz w grę, tylko, że jesteś gdzieś, coś robisz i masz żyć, tak? Taki mega, mhm. mega, wiesz, symulator, tak? Yy, I druga rzecz jest taka, że faktycznie mega rozbudowany był ten edyter, no, możliwości było mnóstwo, to do żadnych tam simsów czy czegoś nie ma, yy, nie można tego porównywać, ale ta postać też zaczyna rozmawiać wreszcie. Ciekawe, czy w grze też będzie potem y, się udzielała jakby własnym głosem, czy, czy tylko to, co było w tym edytorze postaci tam na początku pokazane, ale, ale będzie, będzie jakby taka bardziej responsywna wreszcie, nie? No. no i trzeba też powiedzieć, no, no. że gdzie inne gry po prostu zastępują takie, takie elementy zwykłą tabelką przed rozpoczęciem gry, jak na przykład Dragon Age Inquisition, tam po prostu się oddzielne, czy tam Skyrim, czy Oblivion, wszystko to się dzieje w oddzielnych tabelkach, dopiero potem widzicie efekty w grze, tak wszystko tutaj było zaimplementowane po prostu w rozgrywkę, tak dzwoni jakiś, jakiś gościu to był chyba jakiś tam gościu od tych wszystkich skronów, od tych walutów eee, zaczyna się normalna rozmowa i podczas tej rozmowy są określane nasze atrybuty i zdolności specjalne. Tak, tak to tutaj wypełnij ankietę bo musimy mieć ankietę, Dokładniej, żeby ci no. schrądać odpowiedzi nie? Bo oni na tych to stronę... tak naprawdę ile powiedzmy sobie może takiego dewelopora kosztować czasu, no 3-4 godzinki może 2 dni, ale jak, jak, jak, jak to powoduje imersję do takiej gry No to jest po prostu no, no, takie że jest... trzeba bić brawa i to głośno nie? ale to jest wiecie, to jest tak samo jak z dumem moim zdaniem I, i tak jak mówiliśmy wcześniej chwaliliśmy Microsoft za to że się pochyla do graczy w odpowiedzi na ich głosy w Falloutie i w Dumie czuć to mega, że, że pochylają się nad tym, czego gracze chcą, pragną. Oczywiście nowy gracz doceni to, że jest imersja, a ale Fallout jest robiony dla fanów przede wszystkim, a nie dla nowych graczy. Tak samo jak Dum. 80% sprzedaży to będzie dla fanów tej marki. No i jestem pewny, że, że zostanie to docenione, bo jest bardzo dużo takich smaczków tam poukrywanych. Tak? Choćby no, zobaczcie reakcję, jak tam pieska znalazł i pytanie, czy chcesz iść ze mną, czy coś i tak dalej. Mm, a, a jeszcze tak, tak. Res, responsywność tego psa, bo, bo można go tam było poprosić, dzićmi, mi, przynieść ten klucz, czy coś tam, nie wiem, z tego garażu, nie. I on powie, kaportował, przybieg fajnie. Mm -hmm. Tak. Nie, myślę, e... myślę że, że będzie sporo, sporo, sporo zabawy z tym światem i on naprawdę ma być ogromny, nie? Ja myślę, że to jest tytuł, który nie może się nie udać. To uda się dla, moim zdaniem na 100% i chyba, nie wiem, no to chyba każdy łyknie w dniu premiery. No ja myślę bardzo mocno, żeby to od razu, żeby priordera w ogóle zrobić sobie na Fallouta, bo, bo to będą na pewno świetnie wydane pieniądze. E... Dobra, chłopaki, lećmy dalej, bo mamy Fallouta, mamy jeszcze dużo gier. Tomku, może ty chcesz coś o jakieś rzeczy powiedzieć? Ja bym mógł powiedzieć coś o Girs czwórka, ale ze względu na to. Że całkowicie zmienili klimat tej gry, tak? Z takiego trze trzecioosobowego po prostu shootera, gdzie krew się flaki lała na lewo i prawo i amunicja spadała, zasypywała nogi tym wszystkim wojakom, to tutaj zmienili tą grę. Nie wiem, nie... zauważyliście naj największą zmianę w tej grze? Takie pytanie, zagadka do Was. E, po powiem Ci, że ja nie widziałem tego e, Gears 4 hmm. ze względu na to, że nie mam Xboxa. Ale, je, ale jeżeli, no, Rafał, ja nie, nie widziałem, yy, no, czy jeżeli... wyłączyłem szybko, nie będę się wypowiadał. Jeżeli faktycznie mówisz, że czwórka będzie z pierwszej osoby, to będzie lipa. To... Nie, nie, nie, nie, ja nie mówię że z pierwszej osoby. Aha, Aha, no. Ja mówię, że zmienili tam bardzo fajną rzecz, bo w całej tej trylogii Gearsów te postacie byli jak Pudzianowie po prostu jak Pudziany takie napakowane. Ale to było fajne, tak, no. racja. To no. było fajne, a tutaj w tych Girsach mamy prawdziwych ludzi z krilkości, tak? To są małe, chude żołnierzyki, którzy sobie tam biegają z pistoletem, Aha. i cała, cała gra poszła tak bardziej w otoczkę fabularną, tak? To, to już nie jest na pierwszym miejscu strzelanie, tylko mi się wydaje z tego co widziałem na pierwszym miejscu jest właśnie taki bardziej survival opowiadający jakąś tam fabułę. Wszystko takie bardziej ciemniejsze, mroczniejsze. Fakt faktem girsy zawsze były mroczne, ale to mnie zadziwiło i, i, i jestem ciekaw co oni z tym dalej zrobią. Będę to na pewno obserwować, więc jak nie oglądaliście tego weźcie to sobie zobaczcie, bo mm. jestem naprawdę ciekaw waszej reakcji, bo mimo jest to są, powiedzmy sobie niby to są stare dobre girsy czy tam mm -hmm. Gears of War, ale jednak malutkie kosmetyczne zmiany i, i zmiany w gameplayu, myślę, że, że zrobią z tego zupełnie inną grę. Jestem w ogóle jestem ciekaw, jak, jak, jak słuchacze o tym myślą, jeżeli ktoś jest fanem Gearsów, niech się wypowie, bo jestem ciekaw opinii na ten temat, bo w sumie coś, cicho ta sprawa tak, nikt o tym nie mówi, a, a mnie zadziwiło, że, że w takim kierunku artystycznym oni idą. Mm -hmm. Dobra, więc ja myślę, że Gearsy zawsze były solidne i, i tym razem też mi się to fajnie uda i, i super się sprzeda, gdybym jak z boxa, to też obok Halo bym to brał, no dobra, to myślę, że możemy lecieć dalej, to wiecie co, ja może, to może ja coś powiem, powiem o nowym tym Assassin's Creed Syndicate, widzieliście? Ten gameplay, co tam Serio, był... Serio Asasy nie chcesz mówić? Ale będę... Przy... <grym> nikogo. Nie, ja wiem, <grym> powiem wam, że mnie też, dlatego chciałbym po prostu wam powiedzieć, że mi się to nie podobało i tylko pytam się, czy znacie temat ogólnie. Ale dobra, więc jeżeli faktycznie wiecie o co mi chodzi, więc Assassin's Creed Syndicate, słuchajcie, no London fajnie, to wszystko London i tak dalej, te budynki szerokie, to nawet Piotrek, jak był wtedy, to, to nawet nam o tym mówił, te diligence i tak dalej i tak dalej, będzie można grać kobietą, to to wiemy. No i co? No i mamy po prostu Unity, tylko że zamiast Paryża mamy Londyn, a wszystko zostaje to samo. Dziękuję, możemy przejść do kolejnej gry. Więc Tomek, może ty znowu pojesz jakąś ciekawą grę, na którą czekasz? Powiedzmy na Need for Speed'a nowego. Ale o, też czekam, także czeka czekam i nie czekam, bo kurczę... Mm -hmm. pokazali, pokazali, gra się wróciła powiedzmy do, do pierwszych takich under, undergroundów, jedynki undergrounda dwójki, jest taki klimat nielegalnych nielegalnych tunerów street racerów jest połączenie, będzie na pewno połączenie, bo to już widać jak się zaczyna jak się zaczyna gra, wstawek filmowych z no, prawdziwymi aktorami z połączeniem właśnie komputerowej grafiki tak I to jest ok, tam jednym może się nie podobać, drugim może się podobać Fajny tuning, pokazali auto jak tuningują i, i tak powiem wam Oglądam, siedzę przed tym telewizorem, oglądam tą konferencję i tak co chwilę mówię: o kurde, dobre, o kurcze, jeszcze lepsze, ale fajnie. Tylko cały czas w myślach miałem jedną rzecz: jak on wyjedzie na ulicę i ta fizyka prowadzenia samochodów, czy będzie skopana, to, to będę strasznie zły. I słuchajcie, fizyka Fizykę auto, dopracują, fizykę dopracują, ale słuchaj bardziej. dalej: auto wyjeżdża, mówię: o kurcze, grafika realistyczna taka bardziej, kurcze, jest dobrze, jest okej, okay, nie ma neonów, nie walicie światła po, po, po twarzy. I pierwszy zakręt. Auto wchodzi bokiem, i widać pół, pół, pół, pół, pół ekranu. I w tym momencie chciałem po prostu... Nie, ułożyć, ale to jest dokładnie to, co mnie rzuciło też na kolana negatywnie. Zgadzam się jak najbardziej, że kamera, praca kamery, to była po prostu całkowita jakaś tragedia, tak? Ale kamerę po pierwsze można poprawić, po drugie... Ja po drugie... Musi być kamera z wnętrza pojazdu na dzisiejsze standardy gry wyścigowej i podejrzewam, że ona będzie najważniejsza, a jak nie... A już pomijając tą kamerę z wnętrza, która i tak musi być, i tak, to jeszcze jest kamera ze zderzaka. I... Pokaż mi kurczę kogoś kto kto naprawdę korzysta z tej kamery, która jest z tyłu, żeby się dobrze pościgać. Nie mów mi, że ty korzystasz. Ona jest tam nie, pokazana ja po to, żeby na trailerze pokazać dynamikę, grafikę i tak dalej, żeby to się tam spodobało ludziom. A ona faktycznie, no w momencie jeżeli samochód wchodzi w zakręt poślizgiem czy nie poślizgiem i on ucieka na jedną trzecią prawego ekranu, żebyś po środku widział w którym kierunku on jedzie, to jest bez sensu. E... To też... To, to, ma, to, ma, wiesz, to ma gdzieś tam dobrze wyglądać powiedzmy na trailerze, ale, ale i tak nie będziesz tak jeździł, a sama grafika w innych aspektach wygląda fantastycznie. I teraz tak. Wszyscy mówią, że to jest powrót do Undergrounda. No dobra, ale tu masz po prostu tytuł Need for Speed to jest po 20 latach reset serii do początku podsumowanie wszystkiego co chcą w niej umieścić tak? czyli nielegalnych wyścigów no bo to od samego początku były nielegalne wyścigi wyścigów w nocy i tak dalej i tak dalej owszem jest tuning i mega go rozbudowali tam było mnóstwo elementów do zmiany tego auta i to jeszcze więcej niż w undergroundzie bo nie tylko jakieś tam reflektory, spoilery ale jakieś dyfuzory jeszcze oddzielne i tak dalej wyglądało to fajnie Imersja była spoko, tak, jeżeli chodzi o przejście z tego filmu jakby wstępu do, do ekranu gry, jakaś tam muzyczka, wiadomo, licencjonowana będzie sobie pogrywała, ale wreszcie masz jakieś solidne samochody w postaci jakiejś klasyki motoryzacji, kurde, w którym in for speedzie? Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat miałeś stare Porsche, albo, albo jakieś, wiesz, inne auto, które wykazywało się charakterem, a nie kurde, wiesz, czyli czy Nissana Skyline na pierwszej generacji, no proszę cię, no. Więc. Wiesz... No ale tu się troszeczkę z tobą nie zgodzę, bo ja uważam, że yy... Need for Speed od początku słynął szybkimi, luksusowymi samochodami, na, na których ludzi nie było stać i po prostu w grze mogli sobie pograć. Pierwszy Need for Speed, drugi Need for Speed. Oczywiście, właśnie że, oczywiście że od tego. A tutaj, słyną. wiesz, oczywiście, to tak że... wygląda, jak po prostu wrócili do Underground'a w sumie naj, naj, naj, najcieplej przyjętej gry przez, przez większość ludzi, tak? Może, może połączą wszystko w tej grze, może to będzie taki. Myślę, Open że Wars, połączą wiemy, wszystko, nie? bo już jest policja. Policji w Underground'zie nie było, tak? Eee, moim zdaniem. Powrót undergrounda to jest związany z tym, że, yy, znaczy jakby ocena jako powrót do undergrounda, to jest przecież do powiedzenia, oni nic takiego nie użyli, tak? Tu masz jedynie stwierdzenie, że jest noc. Bo się akcja dzieje w nocy, a nie w każdym Need for się dzieje w nocy i jest tuning, tak? gdzie jak masz te drogie ekskluzywne auta, tak jak w jakichś tych Need for Speedach, niektórych ostatnich, to tuningu praktycznie nie ma. I te dwie rzeczy nie mogą ocenić tej gry jako następcy Undergrounda. Bardzo mi się spodobał się tak system, kojarzy, który wrzucili. On się tak kojarzy, masz rację, ale moim zdaniem nie do końca to mają na myśli, ale czerpią z tego, co zostawili po undergroundzie, to, co ludzie lubią, żeby, żeby też się to kojarzyło dobrze, ale to nie będzie to samo. E, moim zdaniem to nie będzie to samo i teraz tak, jest y, jakiś nowy system opracowany związany z pięcioma nazwijmy to cechami y, podlegającymi ocenie każdego wyścigu y, ma być mierzona szybkość przejazdu, ma być styl przejazdu czyli właśnie podejrzewam, że jakieś zarówno wypadki, uderzenia jak i, i, i jakieś poślizgi i tego typu rzeczy y, budowa auta, czyli też czy, czy, czy jedziesz jakimś cepem, czy to jest jakoś sensownie y, zbudowane to auto, żeby to też miało powiedzmy. I znaczenie. Yy, ma być jakiś element ekipy, którego do końca nie załapałem jakie on ma mieć znaczenie w ocenie, ale na koniec każdego wyścigu, jakby z każdej z tych pięciu kategorii wybierałeś, zbierałeś punkty, tak? Yy, I na końcu tam poszukiwanie. Czyli underground, czy jakby... underground. No nie, no w undergroundzie chyba tak nie było. Nie, zbieram... punkty respektu pod względem, jak twoje auto wyglądało A, też do... Ale no. punkty respektu to trochę tam były czymś innym, no, no ale, no, ale okej, okay, no, niech, niech będzie. No. Dobra, więc słuchajcie, Need for, Speed. Need for Speed, chyba już w tym roku wyjdzie nowy Need for Speed, zobaczymy jak to będzie wyglądało, e, słuchajcie, e, ja teraz coś powiem, ja teraz powiem ze względu na to, że mamy godzinę, to już, już, już za sobą, więc tak, żebyśmy się w godzinę zdążyli, a właśnie będziemy o tym tytułem teraz mówić, więc Star Warsy. E, powiem Wam szczerze, że... Tak, wiem, wszyscy chcieliśmy i na mnie to zrobiło bardzo duże wrażenie, bo przede wszystkim DICE, przede wszystkim, o oh Boże, bo teraz będzie Battlefield, tylko że w settingu Star Warsowym, ale powiem Wam, że fajny jest ten setting cały, fajnie się w to gra, fajnie ktoś tam grał, no ja nie grałem, ale, ale te multi bardzo mi się spodobało oczywiście rewelacyjna muzyka i ta muzyka jest w jest w, w pełni, i, pełni licencjonowana super dokładnie. to wygląda I, i naprawdę zrobi mi taki apetyt na film ta gra więc bardzo się, się cieszę, że w tym roku nie wychodzi kolejny Battlefield tylko, że robią jakiegoś tam tego battlefronta i jest to naprawdę fajny tytuł i nareszcie tro, troszeczkę coś innego no w, będziemy walczyć jak w Battlefieldzie tylko, że w całym tym świecie Star Warsowym no dla mnie super, e, widziałem też, e, był gameplay trochę z singla, e, z, z multi, ten singiel też jest w miarę ciekawy, e, no słuchajcie, no super, jedyne do czego mogę się przyczepić to ta grafika była taka sobie, no ja, ja wiem, że tam będzie, tam będą duże starsze. tam będzie nie wiem, czy 64 graczy, e, ale myślę, że pewnie celują w to. No to może ze względu na to też ta grafika nie jest jakichś rewelacyjnych lotów, ale, ale, ale dla mnie rewelacja. no Jak, jak myślałem, że, że oleje te Star Warsy, to teraz jestem nimi mocno zajarany. Ja ja nie wiem czy wy macie takie same wrażenie. Mi się najbardziej podobało po pierwsze mi się najbardziej podobały możliwości wiesz, trochę, trochę jak Battlefront, trochę jak Battlefield tak, w jednym momencie X-Wing w drugim T-Fighter, w trzecim prowadzisz AT-AT, w czwartym wiesz latasz oh, tak, z mieczem tak, tak. świetlnym w piątym napierdzielasz z blastera i po prostu wow, co się dzieje, wiesz w ogóle nie wiedziałem o co, o co tam chodzi tak, i naprawdę dużo tam się działo, wiesz, bo tutaj z za rogu wychodzi ten AT-AT tutaj z drugiej strony pod latują, wiesz, fajtery z czwartej strony yy, wiążą nogi i wiesz, scena po prostu centralnie, jak, A, jak tak, z filmu. Z tym, no, no. Wiesz, jest po prostu tak epicka, wiesz, no jeżeli tam za chwilę zrobią jakąś drugą walkę, gdzie, wiesz, atakujesz gwiazdę śmierci czy coś, nie no, to jest dla, dla fanów na pewno taka pożywka, a tak będzie odgrywanie wiesz, tyle różnych scen poza tym mają być wszystkie postacie, które, które się podobają, pamiętam, że tam jakaś kobieta chyba na tej konferencji opowiadała o, o tych Star Warsach to, to wspominała chyba, że i Łoki normalnie też mają występować i, i tak dalej więc no po prostu zrobią taki jeden wielki wiesz, grę ze wszystkim co tam powinno być moim zdaniem tak. Yy, Tomku, a tobie Star Warsy bierzesz na premiery? Czy pogramy razem, czy nie? Nie ja ten. Ja Star Warsy nie lubiłem, ja Terminatora lubię. <laughs> no nie, ale tak na serio, to bardzo fajnie mi się spodobało to, że można zmieniać kamerę tak. Niektórzy grają w trzeciej osobie i niektórzy w pierwszej osobie. Mm -hmm. I to co Rafał tak, powiedział. Tak, tak. To, to też jest fajne, no. To co Rafał powiedział, ta dynamika po prostu tych na, na z innymi gracze, graczami rodem z Battlefielda 4, 3 to robi wrażenie, jak te Tie Fighter i X-Wingi, wszystko to lata. Nawet, nawet to, co potem oni mówili, że, że tego kroczącego, to jest AT-AT tak? Dobrze mówię? Na taki duży. Że to nie będzie wystarczyło strzelić w niego tam z wyrzutni, czy tam jakimś granatem, tylko to będzie potrzebna zespoła drużyna, tak? Czyli będzie musiał ktoś go z góry osłabić, ktoś będzie musiał mu tam nogi zawiązać, no to będzie, będzie dobra gierka i jeżeli my pytasz się, czy z tą zagram, tak, zagram z tobą, bo ja lubię ogólnie Battlefield to jest Battlefield z kurce Star Warsa jak dla mnie, więc pogramy się, sprawdzimy i wtedy na pewno się wypowiemy bardziej profesjonalnie i, i więcej o tym mm -hmm. wszystkim. Ale dobre wrażenie zrobiło na mnie mimo, że ja Star Warsów nie cierpię, bo lubię Terminatora. <grych> Spoko. Rafale, bo ty mówisz, że miecze świetne. Miecze świetlne też będą? Widziałem gdzieś miecze świetne? No przecież był moment, w którym na Vader, na Vader wyskoczył końcu, tak. i wcieliłeś się w Luka Skywalkera i zaczynałeś no. latać z mieczem. No więc mówię, no będą wszystkie postacie, tak? Tak, tylko z pewnością wydaje mi się, że ten miecz świetle będzie tylko i wyłącznie na singlu, prawda? No, tak. bardzo możliwe, że jakoś to, wiesz, w ten sposób rozwiążą, no trudno, żebyś, wiesz, do normalnego multi wpadł jako rycerz Jedi i, i wiesz, kosił wszystkich, no ale jakoś to, tak. ale, to... Mogą to w sumie rozwiązać bardzo prosto, załóżmy zwykłe killstriki, tak? Załóżmy zabijesz dokładnie. Pod, tak, tak, zabijesz tak, pod tak. rząd 20-30, aktywujesz i, wiesz, i, nagle I spada... przez 5 minut jesteś lukiem, który gdzieś tam tak, w tle dokładnie. biega i jest kierowany przez AI, tak? No i tak jak w skrócie to będziecie mieli walkę tych Darth Vaderów przeciwko tym lukom, tam, wiesz, 20 na 20 wszyscy będą się tłuc i wiesz, będzie wielka ścieczka. Mm -hmm. <gry> tak, e, słuchajcie, Star Wars, Star Wars, rewelacja, e, listopad, e, no ja jestem zajarany tym tytułem. E, tak, zrobiło to na mnie naprawdę duże wrażenie, duże, duże, duże, aż nie spodziewałem się, że, że, że zrobi. I fajnie, i fajnie będę w to sobie siekał. E, Rafale, co, co ty masz dalej? Co ciekawego jeszcze było na trzy? Mi się South Park podobał. No mi też, mi też. Ale, daj, ale wiesz co, no nie mam co powiedzieć. Tytuł powie jest genialny. Hmm. Szczerze, no, no. ja bym po prostu chciał powiedzieć tylko tyle, bo nawet trailer został zrobiony tak, yy, znaczy to prezentacja trailer, tak, został zrobiony hmm. tak, żeby po prostu w jakiś tam sposób zaskoczyć i, i puścić kilka, kilka oczek do, do graczy oczywiście do tych, którzy grali tam w poprzednią część czyli, czyli w kijek prawdy i nawet bym nie chciał po prostu dużo mówić na ten temat bo to będzie po prostu więcej tej samej rozgrywki poprawione wiele elementów na pewno na pewno wyciągną jakieś wnioski oni sami już w tym trailerze mówią, że znowu przecież muszą zrobić super grę więc to musi być super gra, <śmiech> tak? tak, tak, tak, tak. I a tyle. I nie, chcia inna. nie chciałbym właśnie, ona będzie trochę inna, ale nie chciałbym zdradzać, bo jest to fajnie zrobione w trailerze, odsyłam wszystkich do trailera i, i nie chciałbym tego spoilerować, na czym polega tam zmiana i tak dalej, bo jest to fajnie zrobione, a chyba każdy dwie minuty, jeżeli go to interesuje. no bo to jest specyficzny tytuł, on nie jest dla wszystkich, więc jak no nie, ktoś jest nie, zainteresowany, jeszcze go nie dotarła do niego informacja, w natłoku tych wszystkich informacji, że ten park jest zapowiedziany nowy, to Fractured at tak, więc odsyłamy Jestem do To ciekaw, jak polski tytuł tej gry będzie brzmiał. <grym> Zobaczymy. No. Do no, buttersa, y do Batersa się na pewno odniosą. Tak, dobra, więc słuchajcie, Soft Park Nowy wychodzi prawdopodobnie dopiero przyszły rok. I czekamy, ja też czekam. Dobra, więc jedziemy dalej, jedziemy dalej z tytułami. Tomku, masz coś ciekawego? O, ciekawe, no ciekawe ciekawe wiele rzeczy no, było, ale było, chyba naj, było. Na, najciekawszą sprawą, bo, bo zaczęliśmy soft part, czyli Ubisoft, a jak wiemy Ubisoft, czyli downgrade, a jak wiemy downgrade, czyli co pierwsze przychodzi na myśl, Day przychodzi na myśl. The Division. The Division, i to już widać, że jak to jest downgradowane. Tak, jest, jest ni niestety I jest. powiedzmy no? sobie, no w sumie nie ma nie ma sensu o tej grze dużo gadać, bo to jest to samo, pokazali co rok temu i przez ten czas, co, co, co do konferencji było, nic nowego w sumie nie powiedzieli. Ja mam jeden zarzut praktycznie do tych gier od Ubisoftu, jeżeli chodzi o grę przez internet, czyli Tom Crancy, Rainbow Sage i, i właśnie The Division. Ja bym chciał grać w gry, tak jak oni to pokazują, mieć taką ekipę, takich ludzi, nie wiem, może, może, może są tacy ludzie na świecie, którzy grają i mówią słuchaj, Charlie, po lewej stronie jest dwóch, tango, musimy ich obejść, dobra, Przyjęłem. Oni to grają tak filmowo, ale prawda jest taka, że jak gra wyjdzie na rynek i gracze się do tego dostaną, to jeden będzie ti bagować kolegę, którego zabił przed chwilą w tył, tam strzelił mu w plecy, trzeci będzie za DHD biegać po całej mapie i, i, i cały pomysł na te gry. Po prostu pójdzie się je przez za przeproszeniem. Nie wiem, czy wy to uważacie, bo te gry fajnie wyglądają na papierze, ale jak da, da się to do, do, do rąk graczy, to oni zrobią z tego jedną wielką masakrę. No chyba, że masz fajną, fajną ekipę z graną, którzy się tym interesują, przecież w America's Army, które też było mocno taktyczne i to wiesz, to, to tam no właśnie w ten sposób się grało, że, że, że były jakieś, wiesz, no, klany, tak, drużyny i w ten sposób się grało, tak samo wiesz, w Counter Strike'a grają i, i to jest gra, do której należy tak podejść, to. Niestety, no, no wiesz, od, w, Ray, tak w Rainbow Six'a się... nie odpalisz po prostu sobie, wiesz, pierwszy lepszy pokój, ciach i, i gramy i będę super, wiesz, zgrany z ekipą, bo tutaj się tak nie da, no każdy, każdy jest powiedzmy za coś odpowiedzialny i to nie w charakterze, że, że to jest medyka, to jest, wiesz, mmm, ktoś do strzelania, tutaj musi być zgranie tego zespołu. Nie wydaje mi się, żeby można było wyciągnąć z tej gry to, co jakby jest zaplanowane bez podejścia drużynowego. No bo koncepcja jest naprawdę fajna, ale realizacja tego nie będzie tak wyglądać. To będzie tak samo jak jest z Evolve, tak? na, na papierze to było super, no, tropiciel, tutaj medyk, wszystko, a wszyscy wiemy jak to się skończyło. Tak, Bez dobrej ekipy w to po, po prostu się nie da grać i w te gry tak samo. no, znaczy, no ja ten, ja, ja nie do końca, bo w Ivolva gram tylko z, z randomami, jeżeli gram to mhm. tylko z randomami. I powiem Ci, że nie ma jakiejś takiej wielkiej tragedii, nie odczuwam takiej wielkiej tragedii, aczkolwiek te, teren jest ogromny, więc też trochę inaczej, ale mówię w takim Rainbow Sixie, Siege'u, bo chyba tylko o niego nam głównie chodzi, jeżeli chodzi o ten przykład to tutaj e, nie będziesz miał oczywiście tak jak na tym trailerze, to to możemy zapomnieć, ale wydaje mi się, że trafisz na randomy, któr, którzy chcą grać w ten tytuł i chcą to robić dobrze, więc nie musisz koniecznie z nimi rozmawiać też, bo ja w to z nikim nie gadałem taką dobrą sprawę, a grało mi się świetnie. E, tutaj wydaje mi się, że, że da radę w to pograć. Zobacz, że nie wszyscy trolują. Ja mam wrażenie, że większość w ogóle większość tro trolujących graczy jest na pecetach niż na konsolach. Na konsolach Uuu, jest. teraz na... to się no, naraziłeś. Na, na konsolach <laughs> wydaje mi się, że jest troszeczkę większa kultura e, tego wszystkiego. E, wiesz, poza tym, że sześcioletnie dziecko musi kupić tą grę, to musi jeszcze kupić sobie Plusa, więc e, to też tak e, nie do końca nie będzie, wydaje mi się, takiej rewelacji i nie zgodzę się, że też zawsze trzeba mieć ekipę, żeby dobrze grać w taką grę. Zobaczymy, jak wyjdzie. To i tak nie jest to, co miało być, bo dynamika została zwiększona i to bardziej mi podchodzi teraz spod kola, y, ale, ale no zobaczymy, jak będzie. To powinna być dużo wolniejsza gra, tak jak zawsze były te y, Rainbow Sixy, no ale, ale no, zobaczymy. Nie chcę wrócić z husów. Ja tylko jeszcze powiem, y, wiesz w ogóle, że poza Division i Rainbow Six Siege, wychodzi jeszcze jeden e, e, jeszcze jedna gra od Toma Crensiego, jest to no właśnie, tak. No właśnie tak jak tamte gry nie zrobiły wrażenia na mnie kompletnie, tak ta gra mnie po prostu zbiła z nóg, to, to, to był masakrator tej konferencji jak dla mnie. Mhm, ale wiesz o czym mówię o tym nowym Ghost Reconie Dokładnie. Wildlands tak i tu będziemy mieli też kooperacyjną rozgrywkę Singlową, że tak powiem Tylko, że w cztery osoby będzie można grać i, I to będzie bardziej zastawione, wydaje mi się, na taktykę Na razie wiemy mało o tej grze Wiemy tylko, że wychodzi pewnie w przyszłym roku I właśnie tutaj tutaj Może być, jeżeli Siege Nie będzie tym, czym miał być To być może nowy Ghost Recon będzie Wiesz, e. czym mi się kojarzy ten właśnie Nowy Ghost Recon? No. On mi się kojarzy To jest takie połączenie właśnie Poprzedniego Ghost Recona, Advanced Warfare mhm. Czy nie, Ghost Ghost, jakąś tam był, tak? Poprawiam Byłem... mnie słuchacze na pewno no, eee, ten stary Ghost Recon z, z, e, z Mercenaries połączone z Just Cause'em. Tak to wyglądało dla mnie. Mhm. Trochę tak mogło wyglądać. Na pewno wszystkie te elementy w grach, o których mówiłeś, e, będą w tym tytule. E, więc tak. E, dobra, więc zobaczymy, co będzie The Division. Faktycznie, no, downgrade jest ostry i naprawdę jest ostry. Teraz e, nie wiem widziałem takie filmiki, że właśnie w tym śniegu. Jak to teraz wygląda, jak to wyglądało dwa lata temu, no szkoda, szkoda, że robią takie rzeczy, no chyba pomału musimy się do tego przyzwyczaić, oczywiście o, o tych 60 klatek to tylko niektóre tytuły mogą się nimi pochwalić, e, więc no niestety tak to jest, e, dobra, więc jedziemy dalej z tymi grami, bo w sumie jest jeszcze e, sporo gier. E, o czym ja jeszcze mogę powiedzieć? E, mogę na przykład powiedzieć o tym nowym Hitmanie. Co myślicie o, o nowym Hitmanie? E, będziecie w ogóle w niego grali. Ja powiem wam, że, że w ogóle chyba oleję ten tytuł kompletnie. mnie też nie porwał. E, ja uwielbiam Hitmana, ale ja tam widzę tyle mikrotransakcji, panowie, że ja tyle portfela nie mam. Nie mam takiego grubego portfela. Tak, tak, tak, tak. E, w ogóle jak e, mamy teraz kolejną opcję, Hitman w sumie niedawno wyszedł, bo on wyszedł. No do, dobrze, może trochę dawno, nie wiem, z 3 lata temu czy 4 lata Już temu. Troszeczkę będzie, ale tak. on był bardzo dobry. No. A tutaj mamy Hitmana, który znowu, znowu biorą go od nowa. W sumie, za dużo też o nim nie jest, za dużo o nim nie wiemy. Jakiś tam trailer był, ale on taki stosunkowo średni, nic o nim ciekawego nie możemy powiedzieć. No zobaczymy, no wiemy po prostu, że wychodzi coś twór, który nazywa się Hitmanem i pewnie będzie taki sam jak reszta. A jeżeli zostajemy na literce H, to co myślisz o tym Horizonie? Twórcy Killzona robią nową grę. Horizon, Zero Down, Widziałeś tam kół? Ja na pewno ja, ja, no, no, i i bardzo mi się pod, To jest taki podrasowany enslaved. To, to A, jest ja? enslaved po prostu no. i, i z tyranozaurami w sensie termin, tymi robotami, transformerami, tak? To, to, to wygląda w ten sposób Aha. i robi wrażenie, no, Klimat jest jest gruby, cię, ciężki klimat, no po prostu super, super, no. Chcę zagrać w to. Ja już y chcę w to grać teraz. Y ja miałem trochę wrażenie, że to jest taki Shadow of Mordor, wiesz? Może być, może być. E, tak, tylko że oczywiście tutaj nie, nie wiemy, czy ta walka będzie też taka, bo ona tam trochę tak strzelała i tak dalej, ale, ale chyba jakieś takiej, takiej walki, walki typowo walki z wielką hordą przeciwników nie było. Może to będzie też nastawiona trochę na in, in, inny model walki. A graficznie podobał Ci się ten tytuł? No powiedzmy to jest Kills on Shadowfall podrasowany i wzięty właśnie w ten cały świat enslaved, dużo drzew i w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale jak gra ma, ma akcję, dzieje się w, w przyrodzie, po prostu jak są drzewa, jak jest, jak jest, jak jest trawa, to, to te gry o, od razu z, lepiej wyglądają, tak? Mhm. No to wypełnia przestrzeń na ekranie. No. Też. Się. Też w jakiś sposób. Zresztą ta trawa też się rusza. Teraz we wszystkich grach ona, ona się już rusza i tak dalej, więc to faktycznie dobrze wygląda. No, zobaczymy. Powiem ci szczerze, że mimo wszystko walałem nowego Kizona, no ale, ale robią tego Horizona. No trzeba, trzeba pewnie będzie to sprawdzić. Wygląda to dobrze, aczkolwiek. E, martwi mnie, że coraz więcej jest takich tytułów. E, po, po, po prostu wyszedł ten Shadow of Mordor, Mad Max wygląda podobnie, teraz Horizon. Więc ten Just Cause wychodzi też z trzeciej osoby. To takie wiesz, wszystko z trzeciej no osoby. Też trzeba doliczyć Tomb Raidera, tak, który A. jest XM tymczasowym o, czy tam czasowym o, ta. na, na X-1. A. No to, to ale fajnie, ja lubię takie gry, lubię. No chyba większość graczy lubi takie gry. Mhm. Przygoda film. Tak, tak, tak. Ja wiem jedno, ja wiem jedno. Po zobaczeniu tego zwiastuna moja, moja ciekawość na tą grę się objawia tym faktem, że nie będę nic o niej oglądać ani czytać do momentu jak wyjdzie. To znaczy, że mi się gra podoba i ja czekam na nią. Mhm. E, dobra, więc słuchajcie, bo coraz, gie, coraz mniej tych gier jest Dusex. Czy oglądaliście tego Dusex'a, czy w ogóle e, lubicie Dusex'a? Oczywiście. Oczywiście. Ja, Kolejna rzecz jak Fallout to... to pierwszy ten pierwszy e, bunt maszyn tak na trujeczkę e, co był od Ubisoftu ja przy tej grze spędziłem tyle, tyle fajnego czasu że Szkoda, że, że tyle jeszcze będę musiał czekać na kolejnego Deus Exa. Tak. No graficznie super to wygląda. Widać, że więcej tam wszystkich tych ludzików łazi. No, jest cięższy klimat, bo, bo teraz ci ludzie, co byli e, modyfikowani na te cyborgi, te wszczepy dostawali, kiedyś byli właśnie, można tak powiedzieć, bogami tą lepszą klasą, teraz się stali właśnie e, tą gorszą klasą, którą każdy ich, ich, ich e, ściga, tępi. Tak. I właśnie Adam Jason, główny, główny bohater, się znalazł w tej gorszej klasie. No super. No. Ex zawsze słynął i był tymi wszystkimi wyborami i tym, jak podejdziemy do wypełnienia misji, różne dylematy, czekam na tą grę, jak jak nie wiem na co. Tym bardziej ja lubiłem tego Exa zawsze za to, że można przejść grę bez zabijania i to była rewelacja. I wiem już teraz, że tą grę, ten Making the Divided można przejść bez zabijania. I wiem, że chyba nie wiem, czy, albo tam nie ma bossów teraz i można, e, więc w ogóle kompletnie się nikogo nie zabije, albo są bossowie, ale mo, można też ich nie zabijać, więc, e, więc wiem, że to mnie zawsze jarało i, i, i zawsze cisnąłem, żeby nikogo nie zabijać i to było fajne, to było takie moje wewnętrzne wyzwanie. E, Rafale, ty będziesz czekał na sexa? No raczej nie, nie jestem fanem marki, ale nie uważam, że to będzie jakieś złe, tyle, żeby mnie nie porwało po prostu, no to, to nie jest akurat dla mnie. Mhm, okej, okay. więc są różne gry dla różnych ludzi pewnie. Tomku, czy coś jeszcze masz ciekawego, jakąś gierkę? Czyli, no Dużo tego jest, jest, mm -hmm. jest tego aż za dużo, no, byśmy, no. Byśmy powi powinniśmy zrobić odcinek pięciu godzinny, ale nie będziemy robić, bo nikt takich odcinków przecież nie słucha, to takie lamerskie jest, nie? przecież e... wszyscy o tym wiemy. Wiemy, wiemy, no. <grafię> Dokładnie, A co mnie też jeszcze tak dalej e, ciekawiło, ale na tą złą stronę, to znaczy No Man's Sky, e, to już mi się zaczyna powolutku, nie wiem jak wam, ale mi się to już zaczyna przejadać, kurczę coraz więcej tego pokazują, coraz więcej informacji, a ogólnie to w sumie nic o tej grze nie wiemy, co tam się będzie robić, jak, jaki będzie cel. No, fajnie to wygląda, ale ja wam powiem, że to, tak, to nie będzie to. To, to, to, to, to nie może się udać. To jest, to jest kolejny The Last Guardian jak dla mnie. Tak? Mhm. Ja akurat na to nigdy nie czekałem i dalej na to nie czekam. i mnie to... Hashtag nikogo, przynajmniej nie a mnie. A The Last Guardian. No Jest jakaś taka gra. Podobno kiedyś miała wyjść. Ale I nie i podobno wyjdzie. I podobno wyjdzie. Podobno wyjdzie. E, powiem, wam, e, powiem Wam, że tak. Ja w ogóle się bardzo ucieszyłem, że, że, że wyjdzie. E, Ma wyjść przy, w przyszłym roku. E, no, tylko, że tak. Chodzi tak. Ona, ona jak dobrze wiemy, już trochę wychodzi. tak? To, to już są długi, długie lata. Ile to będzie? 5-6 lat? O, no, może tyle być. I, I powiem Wam, że graficznie jest przeciętnie. Bardzo przeciętnie. Przy, przynajmniej dla mnie. E, fajnie, że temu Gryfowi tam, ta, te, te, włoski latają. Ale jak on ale... dość spokój, przecież to jest beznadziejnie, jakby miał trzy albo cztery na sobie modele, powiedzmy, nałożone, które falują. No tak. No nie, dlatego dla mówię, no graficznie, no. No ta gra, widać, że ona powinna wyjść parę lat wcześniej, albo z premierą tej konsoli, albo właśnie jeszcze na PS3, dokładnie. E, ale ja się cieszę, że wchodzi taki tytuł. To jest taki spadkobierca ICO, to jest e, tytuł, w którym będzie tutaj zależność między tym gryfem a tym chłopcem. E, ja lubię takie gry, takich gier nie ma. I one zawsze są głębokie i takie dosyć, może nie, nie cieszę, ale, ale wywierają du duże emocje na graczu. I takie gry są potrzebne, więc ja bardzo się cieszę, że w końcu to wychodzi. Może nie będzie że to najpiękniejszy tytuł, ale mam nadzieję, że będzie to solidna gra. Eee, no, Ma mam nadzieję, że wy też czekacie, a nawet jak nie czekacie... To nie pogracie i tyle. Ale dobra, jak jesteśmy przy takich e, z, e, takich grach, które nie wiadomo czy grzą światło dzienne, no to już teraz wiemy, że wyjdzie gra, w którą przeszedłem pierwszą część i drugą część na Dreamcastie z 10 albo z 15 lat temu. Będzie to Shenmue 3. Czy graliście w Shenmue w ogóle? Ja grałem i dlatego powiem, że ja nie wiem, jak ma jak jak będą grali nowi ludzie, którzy nie mają pojęcia o tej grze, będą właśnie grać w Shenmue trójkę. To jest dla mnie zagadka. Znaczy, znaczy, powiem Ci, że tam, wiesz, no właśnie, przede wszystkim to jest trójka, więc tak jakby kontynuacja, ale, ale ja myślę, że tam ładnie można, wiesz, wytłumaczyć jakoś wszystko, co miało miejsce wcześniej. Myślę, że spokojnie każdy gracz może w to wejść, a gra zawsze była stosunkowo prosta, bo to no bo tam ten gameplay był, tam prędzej to wszystko, co się działo wokół ciebie było świetne, a nie, a nie sam gameplay. Yy, grałeś w obie części Tomku, czy grałeś w szedmą jedynkę... Grałem w dwójkę. W dwójkę grałeś. To miałeś ja jedyn... w dwójeczkę tylko. Dobra, więc w dwójeczce miałeś na przykład tą, tą pracę tym, e, tym wózkiem widłowym, dajmy na to? Miałem. Ja, ja, ja wszystkie pieniądze prawie zużyłem na te kuleczki, co się z automatu tak, wyciągałeś, tak, tak, tak, te, tak Figurki tak. Street Fighter'a się tak. kolekcjonowało. Dokładnie tak. Bo, słuchajcie, no tam było, odgram możliwości, odgram rzeczy. Słuchajcie, to był jeden chyba z pierwszych w ogóle tytułów, wszemu właśnie, w którym pojawił się po raz pierwszy Quick Time Event. E, czyli naciskanie tych guzików, e, tak jak jest pokazane na ekranie. To był pierwszy chyba tytuł, który w ogóle to zapoczątkował. Właśnie pierwsze części czemu. I tak samo jak z dynamiczną pogodę. Zmienianie się dzień, noc i, i, i tak, właśnie tak, warunki tak, pogodowe. Tak, tak. To, to, to też było. No, tak, tam słuchajcie, no mieliśmy otwarty świat. No zobaczymy, no. Zobaczymy. Jedyne co mnie martwi w tym tytule, że on w ogóle będzie tylko w cyfrowej dystrybucji to już wiemy, kosztuje 30 dolarów tylko, więc... 30... O, tego nie wiedziałem. E, tak, nie wiedziałem. E, 30 dolarów, więc to słuchajcie, to nawet nie jest chyba 100 zł, z tego co mi się wydaje, 60-70 zł, no. Więc e, e, dosyć tanie to jest, dalej na Kickstarterze jest. Nie no, stuwa, e, stuwa, no już nie szalej. Aha, no okej, no, okay. no nie, myślałem, że zawsze dolar to 3 zł, ale, ale okej, okay. no dobra, no to, to nie będzie no że właśnie, więcej. powiedziałeś, no. że to jest Powiedziałeś, że to jest właśnie Kickstarter i tu jest takie moje zapytanie, w sensie e, Sony już się wystrzelało z tytułów i nagle zadzwonili do jakiegoś gościa i powiedzieli Słuchaj Heniek, weź mi załatw jakiś konkretny tytuł. Nie wiem, kojarzysz Shenmue trójkę No kojarzę. No to weź to poet, zbierzemy Shano na tutaj, tutaj... i Mi się wydaje, że to tak wygląda. Nie, nie, nie, ale Shenmue czy robi Yusuzuki. Yusuzuki, który robi jedynkę i dwójkę, więc to wszystko zostaje w rodzinie i on w końcu to robi. On wyszedł na Kickstartera, on chciał to zrobić. E, powiedział, że jeżeli zapłacą mu 2 miliony dolarów, to on to zrobi. Zapłacili mu już do tej pory, zostało jeszcze 26 dni 5 dni dopiero jest mu. i już mają 3,5 miliona e, rewelacja. To w ogóle weszło do Guinnessa, e, ale to chyba wiecie. E, więc Just Suzuki dalej będzie robił e, kontynuację świetnie. E, szkoda, że to będzie e, cyfrowa dystrybucja, e, więc to może nie być jakiś taki jeden z większych tytułów. Eee, grafika mnie trochę martwi bo widziałem ten, ten filmik który jest w internecie i to nie jest do końca to co bym chciałbym nawet powiedział, że gdyby wyszło takie Shenmue 3 na Dreamcast'ie to bym właśnie masie powiedział, że teraz to będę grał więc no słuchajcie, no ta grafika jest bez szału, nie? no wiadomo, będzie jakiś tam Full HD i tak dalej, ale ale, ale szkoda, że po prostu nie zrobią to ładniej, chociaż chociaż zobaczymy, bo jak zbiorą naprawdę dużo pieniędzy to może ten po prostu projekt będzie większy i coś do niego dorzucą słuchajcie, no co, co mogę powiedzieć fani Dreamcasta, każdy kto miał Dreamcasta albo chyba nawet to na Xboxie na i... Xboxie pierwszą tak, wyszła na druga część no to, no to chyba wie o czym mówię no, no dla mnie to był jeden z rewelacyjnych tytułów i zajebiście się jaram że wychodzi trójka zajebiście. I to był dla mnie chyba na największe zaskoczenie całych targów E3. E, dobra, więc macie jeszcze jakieś gierki. Tomek chcesz jeszcze powiedzieć o jakiejś grze. Wiesz co, ja tak sobie myślę, że chyba nie będziemy gadali o żadnym Final Fantasy 7, Bo na to będziemy czekać jeszcze milion lat, zanim no, to wyjdzie, a potem tak, się okazało, tak, że to tak, nie tak, wyjdzie. Tak, fajnie, że pokazali się reakcję ra... e, fajnie, fajnie, że, że robią, tylko że. E, że oczywiście, bo tak, wiemy bardzo dobrze, że Final Fantasy VII jest najlepszym Final Fantasy, jaki w ogóle kiedykolwiek wyszedł. E, wszyscy to wiedzą, wy też to wiecie, A jak myślicie, że dziesiątka albo dwunastka jest lepsza, to to w ogóle cofnijcie 10 sekund i usłyszcie, co ja przed chwilą powiedziałem. Więc wiemy, że siódemka jest najlepsza i teraz e, oczywiście chcą od siódemki oderwać jakiś tam kuponik i będą... E, robić remake, remake no, czyli remake, nie remaster, no, tak nowo. całkowicie. Dobra, rano. właśnie, no właśnie przerwę, no no, no, no no. przerwę wam teraz panowie. Czekajcie. Przerwę wam jak no. mogę. Przerwę. Słuchajcie, y, robimy taki zakładzik y, Ja y, obstawiamy, jak ta gra będzie wyglądać. Czy ona pójdzie w stylu właśnie zmienionej grafiki, podrasowane wszystko, y, ale rzut izometryczny, predefiniowane sceny, tak jak był właśnie Final 7 na PlayStation 1, czy zrobią z tego coś ala 15. Ja myślę, że oni zrobią z tego właśnie tylko taki remake z rzutu izometycznego. Ale słuchaj, jeżeli. Jak wy myślicie? Powiem ci szczerze, że jeżeli by zrobili to, co było w siódemce, właśnie i to wszystko, co było w siódemce, tylko z ładniejszą grafiką, to właśnie ja czegoś takiego oczekuję. Ja nie oczekuję piętnastki, bo piętnastka mi zaraz wyjdzie. I jeżeli miałbym w siódemkę grać tak jak w piętnastkę, no to taka trochę lipa. Przynajmniej dla mnie. Więc moim zdaniem, powinno być to właśnie wszystko ładniejsze, ale właśnie w tym samym klimacie. Przynajmniej dla mnie. Tomek? No, mi się wydaje, Tomek, że właśnie, że rafał. ludzie no? Czy myślą. No, mów, mów. Mi się wydaje, że ludzie właśnie myślą, że Final 7 wyjdzie w stylu właśnie piętnastki, że będziemy mieli kamerę za postacią i będziemy mogli ją obracać jak chcemy, mhm. ale wydaje mi się, że to tak nie będzie. Właśnie, ale, że no. wszystkie sceny będą w 3D wymodelowane mapy, ale to nadal będzie stary Final Fantasy z widoku z góry, tak, predefiniowane te sceny, wszystko tak jak, jak w oryginale było. Znaczy, po, po tym filmiku, który był, tak, tej siódemki no to tam dużo nie było i w ogóle nic z gameplayu nie było, ale ogólnie od razu sobie pomyślałem że to jest piętnastka, od razu od, od razu pomyślałem, że to jest piętnastka i cała rozgrywka z piętnastki, oczywiście, ale wydaje mi się, że jeżeli faktycznie to ma być ten remake cały, to to powinno być podobno do siódemki, moim zdaniem to powinno być po prostu remake siódemki i ma wyglądać to tak samo znaczy oczywiście wszystko to, więcej szczegółów i ładniejsza grafika, trzejsza 60 i tak dalej, full i tak to powinno wyglądać. Ja nie chcę, wyjdzie mi piętnastka, wyjdzie mi siódemka i to będzie to samo. No, nie wiem, jeszcze żeby mi tą samą walkę zrobili. No przecież ich zabiję. Ale nie, no walka już będzie inna, to na pewno. Zobaczymy. Ale go. wiesz, że już taki, taki remake wychodzi, będzie wychodzić właśnie. Mhm. E, ja, ja nawet się nie zdziwię, powiem Ci szczerze, ok e, no tak, ale e, wiem. Będzie w kwadracie, w ogóle będzie beznadziejne. Ale e, powiem Ci szczerze, że nawet się nie zdziwię, jak siódemka, ta... Ten remake siódemki lepiej się sprzeda niż piętnastka. Wcale się nie zdziwię. Bo jeżeli ja na dzień dzisiejszy kupiłbym remake tej siódemki, niż tą piętnastkę. Aczkolwiek piętnastka wydaje się fajna. No, dobra, to tyle powiedziałem. Jeszcze chciałbym powiedzieć, wracając do, do Shenmue 3, że Shenmue 3 dopiero się zbiera i gra wyjdzie dopiero 2017 grudzień. To tylko taka ciekawostka. No, dobra, więc czy mam jeszcze jakieś gierki? Rafale, czy chcesz powiedzieć jeszcze o jakiejś gierce? Wiesz co? No nie, no trochę, trochę tam poanalizowałem gameplay Mad Maxa, ale wiesz, jakoś tam dużo, dużo szczegółów powiedzmy się nie pojawiło, no fajnie, krótko mogę powiedzieć, że podoba mi się to, że yy, w grze będzie podkreślone to, że, że tam jest wiesz, samochód najważniejszy i, i, i po prostu ciągle pracujesz nad tym swoim samochodem, tam jest wiesz, cała kultura wokół, wokół tego jakby rozkręcona, tak, to jest najważniejsze w tej całej, yy, w tym całym świecie i, i myślę, że to jest fajne, bo było widać to, było czuć w że pomimo, że wiesz, że tam wysiadasz trochę, trochę się potłuczysz na nogach i tak dalej, to jednak ten samochód gra pierwsze skrzypce i to mi się podoba, więc będzie fajny, fajny sandbox, mm -hmm. wyglądało całkiem to tak, ciekawe. Tak, tak, tak. Ja Maxem też się jaram, ale, ale w sumie no, nie się zmieniło od tego, co ostatnio rozmawialiśmy na ten temat. Tomku, masz jeszcze coś ciekawego? Coś jeszcze Cię zainteresowało na tych konferencjach? Zainteresować może nie zainteresowało, ale rozwaliło mu skanczar te czwórka, ale o tym chyba nie ma sensu gadać, bo. bo 2-3 godziny minimum. To wygląda przepotężnie, to, to, to nie może tak wyglądać, ale to tak wygląda, Oni nich to grali. To, to, to jest po prostu no tak. jeżeli Oj, to jest po prostu cudo świata ta gra. No tak, ale już już zapowiedzieli, nie? że, że 30, że w 60 już tak, nie uderzają. Ale mnie to nie robi. Mnie, mnie, mnie tak nie. samo, mnie akurat w tym tytule tak samo. No tak, no będziemy mieli mocny tytuł, ale on chyba w przyszłym roku dopiero, prawda? Bo chyba w tym roku... Właśnie to jest to Sony. Sony pokazało dużo, ale przy żadnej grze oprócz jakiegoś tam przybliżonego roku nie było najmniejszej daty premiery i tu jest właśnie ten, ten ta moja obawa, że to co Sony pokazało to był taki piz na wodę i my dopiero jeżeli cokolwiek z tego zobaczymy to za 2-3 lata, tak? Mhm. E, tak, tu mamy właśnie informację, że czwórka dopiero w 2016 e, tak, więc no Uncharted, Uncharted jest świetnie e, dobra, słuchajcie, myślę, że pomału możemy dokończyć gry na E3, w sumie te najlepsze, już o nich powiedzieliśmy ja tylko na samo zakończenie tego spytam się Was teraz ile tych gier przesuną premiery tak jak było w zeszłym roku Doskonale pamiętam, jak na E3 zapowiadali te gry, miały wychodzić pod koniec roku, a połowę z nich przesuwali. Nawet głupiego Battlefielda, który, Hardline, który miał wyjść pod koniec roku, w końcu wyszedł później, więc ze Star Warsami może być podobnie. Więc jak myślicie, ile tych gier przełożą na przyszły rok? myślę, że wiesz, South Park i Fallout i myślę, że że jakiś Doom, myślę, że wyjdą zgodnie z premierami Need for Speed też wyjdzie zgodnie z tym co było założone Mad Max też wyjdzie zgodnie z tym co było założone, no bo to już było wcześniej zakładane poza tym dopiero co wyszedł film więc nie mogą zbytnio przeciągnąć tego terminu Eeeâu? no najgorzej z tymi co były na 16 rok zapowiedziane no to tu jest jednak wielka niewiadoma no. Na pewno parę miesięcy opóźnienia złapią niektóre, ale, ale myślę, że mogą ten szesnasty, wiesz, dotrzymać, że, że, że będzie, tak. Podejrzewam, że mogą być przesunięcia, wiesz, też związane z dokładnymi datami premiery, po prostu na zasadzie, żeby, wiesz, nie wychodziły dwie gry w jednym miesiącu, będą sobie tam dopasowywali ten terminarz jeszcze, na pewno. Bo to to standardowe działanie jest, tak. Mało mm -hmm. kiedy, wiesz, w jednym tygodniu ci wychodzą, powiedzmy, dwie strzelanki albo dwa RPG, wiesz, porządne. A myślicie, że nowy Assassin będzie działał tak samo jak Unity? Nie, oni dostali już za dużą nauczkę przy Unity i myślę, że oni tą grę okroją tak mocno z grafiki, ale, ale to będzie działać. To musi działać na premierę, bo jak oni drugi raz zrobią to samo co w przypadku Unity. No to. Ale wiesz, mają gotowy no, silnik, tak? oni uczuć. wcześniej musieli mocno popracować nad, nad tym jak to no ma do, działać no na twórce, panie, a teraz też... już wykorzystają gotowca też... z prowadzonymi zmianami. Oby oby, no to, oby, Dlatego oby. może to działać, może to działać. Mm. No na pewno przesuną No My Sky znowu. <grych> e, tak. E, dobra, no słuchajcie, to, to tyle, jeżeli chodzi o targi 3 Drodzy słuchacze, powiedzcie, co o nim myślicie, e, czy te gry Wam się podobają. Chyba, chyba każdy jest zadowolony z tych targów. Ja jestem zadowolony. W ogóle e, powstają normalnie niczym Feniks Popiołów e, tytuły, o których nigdy w rzeczy bym nie pomyślał, że wyjdą, a jednak wychodzą. Więc ja jestem bardzo zadowolony tą konferencją. Myślę, że wy też, chłopaki. Słuchajcie, możemy jechać dalej. Dosyć dużo już przelecieliśmy, i to może powiem o tych najważniejszych rzeczach. Ja chciałbym, Tomek, do Ciebie lecieć i powiedz mi o Nintendo 3DS XL. Czy Ci się to podobało? W ogóle jestem ciekaw, czy masz Witę w ogóle? Mam wite. Masz wite, więc super. Możesz, bo ja też mam wite i teraz możesz mi powiedzieć, czy Nintendo 3DS XL jest konsolą lepszą? Jest. Uh, Fajną jest inną. Tylko ja troszeczkę tutaj obiektywny nie będę, bo ja też lubię WITE. Bardzo mi się podoba i z wieloma rzeczami, jak opowiadaliście na ostatnim odcinku się nie zgadzałem, ale mniejsza z tym. Mhm. Co do 3DS-a powiem Ci tak. Pierwsze wrażenia są takie. Ta konsola jest śliczna z wyglądu. Mówię o modelu tym XL, nie New do 3DS XL, tylko tym starym modelem. Mhm. Jest konsola śliczna, ładnie zrobiona. Ekranik 3D, no to jest to coś, co właśnie wyróżnia tą konsolę od innych konsol. Efekt 3D jest kapitalny, jak dla mnie. Fakt faktem, że jak troszeczkę głowę przekręcicie albo no ruszycie konsolką, to już efekt 3D za, zanika, ale z uwagi na to, że ja na przenośny gram w łóżku, czy powiedzmy sobie w wannie, czy gdzieś tam w miejscu, gdzie nie muszę po prostu się ruszać, to mi praktycznie nie przeszkadza w niczym. Co, co, co tak najbardziej właśnie mnie do tej konsoli przyciąga, to gry, bo, bo mówiłeś właśnie, mówiłeś Krystian, że, że na wite nie ma fajnych gier i na 3DS-a jest ich mnóstwo. Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, co ja mam kolejnego sobie kupić. Mam w tym momencie Animal Crossing New Leaf, o którym na pewno w przyszłym odcinku sobie po Rozmawiamy, bo to jest gra tak inna, że, że trzeba o tym wspomnieć. Uh -huh, uh -huh. E, razem z konsolką dostałem e, Super Mario 3D Land. E, no super super super gierka po prostu e, ten efekt 3D dodaje takiej głębi do tej starej już starego już modelu tej, tej, tej, tej, tej platformowej rozgrywki tak chodzimy skaczemy tym Mario e, gier jest różne gatunki gier są są strategiczne gry są są pokemony są pokemony tak jeszcze raz powiem są pokemony na no tą no, konsolę to no właśnie to mnie boli najbardziej no. Fire Emblem, taktyczny RPG, RPG anime dating sim, wszystko w jednym tu, tu pewnie Jacek pozdrawiam go, pewnie by się tym cieszył, ja na tą grę poluję z tego co już tak ograłem dłużej, to ograłem Zelda ma, Majora Mas czy tam jak oni mówią Majora jest, jest to stara, dobra Zelda, przygodowy, taki action RPG no mógłbym zachwalać tą konsolkę całe całe 2 trzy godziny jest przemyślana powiedzmy sobie pod tym względem, że ma, ma, ma takie głupie rozwiązania, ale jak tak popatrzysz z, o, w innym kącie to te rozwiązania wcale takie głupie nie są. E, czyli... Jest, jest takie coś jak, jak twoja lista znajomych. Jest to skomplikowane, bo musicie się wymieniać swoimi kodami. Tak. Nie możesz podać komuś swojej ksywki, on wpisze cię doda do znajomych, tylko musisz mu podać trzyczłonowy e, taki kodzik. E, jest to wada, ale z drugiej strony, wiecie co, w sumie tu nie potrzeba, żeby grać z kimś innym, bo, bo, bo gracie samemu tak na przynoszą konsolkę i to jest. I to jest okej. Okay. No ja jestem zakochany w tym momencie w tej konsoli. Rano włączam ją, wieczorem włączam, przychodzę z pracy, mam chwilę przerwy, idę gdzieś tam do sklepu, jadę, czekam na swoją dziewczynę, aż wyjdzie gra na, na tej konsolce. Eee, co mhm. do minusów mogę powiedzieć? No to Na pewno grafika, jakość ekranu no to nie jest standard wity. To, to, to już jest troszeczkę, razi po oczach. Ale te gry wyglądają przeurocza. Tak? Tego aż tak mocno nie widać. Ym, konsola jest troszeczkę cicha. Więc, więc jeżeli w jakimś miejscu, gdzie troszeczkę jest hałasu gracie, no to na pewno nie będziecie słyszeć, co tam dobiega z tej konsolki, no to podłączycie sobie po prostu słuchaweczki i e, problem problem rozwiązany. E, jeżeli chodzi o jakieś jeszcze plus, no to jest ten ekran dotykowy, z którego różnie gry korzystają. E, i, I ogólne takie wrażenie z obcowania z tą konsolą jest, jest powiedzmy sobie jedyne w swoim rodzaju. No, na żadnym innym sprzęcie nie będziecie mieli... E, nie będziecie mieli taki, te, takiej, takiej, takiej zabawy z, po prostu z, z grania w te gry. No, Vita ma ekran dotykowy, ale tam jest to spierdzielone i gry w ogóle tego nie wykorzystują. Tutaj no to w standardzie każda gra wykorzystuje ekran dotykowy, e, ekran 3D. No, nie wiem, może masz jakieś pytania. Tak, to, tak, to tak. Się ja właśnie mam bardzo dużo pytań. I e, to, przede wszystkim, to dawaj, bo, tak, bo, bo myślę sobie o tym ze względu na to, że e, Wita moja znajduje się w Polsce, bo zostawiłem ją. Ehe, w związku z tym, e, powiedz mi, czy jak jest z baterią w Nintendo? Tam jest bateria, którą się ładuje, tam jest akumulator, czy tam są baterie? Tak samo jak, tak samo jak w Wicie, masz okay. akumulatory. Więc który... e, ile to starcza? różnie, różnie. to powiedzmy żeby tak średnia powiedzmy 4 godziny 4 mhm. godziny grania, 4-5 godzin grania jeżeli chodzi o czuwanie troszeczkę dłużej jeżeli chcesz, żeby bateria Ci o wiele dłużej trzymała po prostu musisz wyłączyć Wi-Fi bo Wi-Fi tutaj zabiera tyle prądu ale to dlatego, bo jest to taka funkcja jak Street Pass, Street Spot to jest po prostu coś takiego to jest NFC w wykonaniu Nintendo jeżeli przejdziesz ko koło kogoś który ma też tą konsolę Kosole wymieniają się danymi między sobą i wiele gier z tego korzysta jakieś różne bonusy, prezenty dostajesz w ten sposób super sprawa, ale w Polsce jeżeli ktoś z kim się spyknie na, na, na ulicy który ma 3 a no to gratuluję bo jest to ciężka sprawa, więc wyłączasz Wi-Fi i trzyma ci tak go, bateria 7-8 godzin. Hmm, no to wydaje się że trochę więcej niż na wicie. E, dobra, e, więc tak trofeów nie ma oczywiście, tak? No nie ma. No nie są kompletnie niepotrzebne. Skupiesz się po prostu na graniu, a nie zdobywaniu pucharków. Wiem, że ty lubisz, a. ale zobaczysz, jak, jak kupisz, to zapomnisz o trofejach. E, tak, więc e, powiedz mi, e, cena tego 3DS-a, tego większego, chyba nie jest jakaś porywająco duża. Nie jest, nie jest. Nie wiem jak teraz. I e, Powiedzmy sobie, bo to nie żadna tajemnica, ja dałem za to 300-350 zł. Co ty e, Plus wysyłka. Dokładnie, to dlatego zdecydowałem się na zakup i to są i to mhm. są najlepiej wydane pieniądze w ostatnim czasie <śmiech> Wii U poszło, sprzedałem <śmiech> więc no, za tą cenę naprawdę warto mhm. średnio te 3DS i XL dostaniesz za około 450 zł używane, około 600 nowe z sklepu czyli ten poprzedni model 3DS będzie jeszcze tańszy, albo 2DS nawet Powinien, powinien być, powinien Aha. być. Dwa ds -y niekoniecznie, bo to są co prawda troszeczkę nowsze konsole, więc, więc troszeczkę... No dobra, okej, okay, ale, ale ten standardowy 3 ds -y powinien być Eee, stosunkowo Ale nie tani. kupuj, nie kupuj standardowego, wiesz, bo, bo XL ma większy ekran, eee, troszeczkę bardziej przemyślana jest budowa. Ładnie wygląda wizualnie, idź od razu w ten wyższy ten hmm. model. Eee, dobra, więc czekaj, bo tak e, chciałem się jeszcze dowiedzieć e, o czymś. E, powiedz mi, jak jest e, z tą pamięcią e, w tych konsolkach, bo tam jest troszeczkę inaczej to rozwiązane, tak? Tam e, chyba raczej nie kupujesz że gier i nie ściągasz ich na tą konsolę. Możesz kupować gry w storze, ceny są różne, czasem są tańsze niż, niż, po prostu wersje pudełkowe, czasem są droższe, jest troszeczkę dem do pobrania, ale co jest fajne, możesz sobie kartę, to jest karta, oj, teraz szczerze powiem Ci, to jest karta SSD, tak. Tak jakaś taka karta i do 32 GB z tego co kojarzę możesz włożyć więc z pamięcią nie masz najmniejszego problemu szczególnie że te gry naprawdę malutko zajmują one około tam powiedzmy no nie wiem naj, największa gra Metal Gear Solid zajmowała jakieś 1200 bloków nie wiem jak to jest przelicznik może to jest półtora giga coś takiego no mhm. ale mało zajmuje dużo jest, możesz pobierać. Aha, A ty w, standar w, ty w standardzie ile, ile masz tych bloków dajmy na to? Nie mam najmniejszego pojęcia, wiesz? Nie aha. mam pojęcia, bo nie zabrakło mi miejsca, a pobrałem wszystkie możliwe gry, jakie są ze sklepu. Aha, aha, aha. wiesz więc... co nie, bo, bo jeszcze miałem e, takie inne pytanie, czy po prostu e, e, nie zabraknie Ci e, pamięci na save, ale, ale chyba z, ty, z tym nie będzie problemu. E, dobra. Sejwy są na kartach, wiesz? Na, na kartach. Jak pokémony na przykład aha, albo animal na... prosty dostajesz od kogoś to wiem, grę, to wiem, się wiem. Twoje postępy właśnie w kartridżu zapisują. To jest stare Nintendo, tak jeszcze. Mhm. 64 tak, tak robiło y i... Wiem, wiem, wiem, wiem. wiem. Aha, no dobra, no to, to, to, to w sumie chyba e, nie mam do Ciebie... Nie, no i oczywiście z perspektywy użytkownika jednego i drugiego, którą konsolę byś polecił. Dajmy na to, e, nie kosztują tyle samo nawet, więc... Ale chociaż nie, niech Nintendo ma ten plus i jest tańszy, bo jest chyba tańszy niż ta Vita. E, powiedz mi, co byś polecił. Masz Vite? Witę długo masz? Niech ktoś ma w domu... Mam od, od dnia premiery z małą przerwą, o tak? Zdradziłem więc, na, więc, na jakieś pół masz, roku. Więc masz no, so... vite cały czas, no więc. No. No, na dobre i na złe. Byłem mm -hmm. z... Więc co. Jak ktoś ma w domu ]ś... czwórkę. Jak, to, mm -hmm. jak ktoś ma w domu czwórkę, i to spokojnie może Witę mieć i będzie miał z tego bardzo fajne korzyści. A a jeżeli nie interesują Was takie duże gry, takie duże produkcje yy, i chcecie po prostu pograć na przenośnej konsoli, pobawić się, przejść dwa poziomy w Mario w drodze na autobus, to bierzcie 3DS-a, bo... Yy, Magia, magia tych przenośnych konsol została zniszczona na wicie przez to, że tam plakowali za duże produkcje, całego Killzone'a, całego Uncharted, a to nie są gry wiesz, na posiedzenie w kiblu, a 3DS'a bierzesz do kibla i, i bawisz się w Pokemon'a, bawisz się w jakiegoś tam puzla, wychodzisz, chowasz konsolkę w trybu śpienia i, i jesteś zadowolony. Do dwóch różnych klientów to jest w sumie urządzenie. Mhm. Okay, ale jak no. Ci się nie podoba Vita, bierz czy Nie, no to po prostu Vita mam i wiem, że już na Vita już nic nowego nie, nie pogram, dajmy na to, tak? To będą dalej indyki, coraz większe indyki i to nie będą pokroju gier z Nintendo, tak? Już vidzi, vidzi, nie wiem, czy widzieliście ten filmik, co ma wyjść na Vita. No i powiem Wam, że słabo, bardzo słabo. Chyba tam dwie takie w miarę, w miarę gry, ale oczywiście RPG. Więc, same indyki, y, A reszta tak, reszta w ogóle kompletnie same endyki. Więc no, co no, on już zabija tą konsolę? E, w ogóle Rafał grasz jeszcze na mojej konsoli? Czy czy się co, nie, w ogóle nawet jeszcze pełną baterię i <grym> nawet jej nie odpalam. No, no, to, to, no to właśnie <grym> fenomen Vita właśnie, to jest fenomen To jest vita. <grym> Oni wiedzieli, co Bateria ono, trzyma miesiąc. Bateria uśpienia. trzyma <grym> miesiąc. <grym> Dokładnie. Bateria <bo, grym> ta <grym> na pełnym naładowaniu no oni wiedzieli co robią eee, tak, eee, dobra, więc słuchajcie eee, nie mamy zbyt dużo jeszcze czasu zanim powiemy te rzeczy to może szybko hejterzone eee, chcesz Tomku zhejtować konferencję Nintendo to tak pokrótce po powiedz nam czemu Temu, bo mapety wyszły. Mapety, hmm. nie lubię mapetów. Mapety, nie. E, pokazali Star Foxa, który się okazał nie być tym Star Foxem, na, kogo, na którego wszyscy czekali. Pokazali Metroid Prime, okazał się być nie tym Metroidem, kto, na którego wszyscy czekają. E, pokazali Zeldę. W końcu pokazali Zeldę. Ale nie tą, na którą wszyscy czekali. Pokazali jakąś 2D Zeldę. Ojejku, jejku. A... I wiele, wiele takich innych gier. A -a. Więc... Jak, e... jak na przy... No, no. No, no, no. Nie, bo chodzi mi o to, bo nie oglądałem tej konferencji, ale na Metroid Prime, no to jest taki tytuł, w którym kurde wiem, że jest zajebisty. I co, co to w końcu było? Uh, powiem ci tak, to był Metroid, który, który, który, było jakichś trzech, trzech, trzech, trzech wojowników, i, i ta grafika wyglądała jak z Nintendo 64, i, i, aha, i po aha. prostu tak jak w każdym innym Metroidzie, ale to wyglądało tak ochydnie, że, że, no, brak mi słów. Brak mi słów, mhm. brak mi słów. Okay. to nie jest ten taki Metroid, który ja widziałem. Mhm. Dobra, e, pokazali na Wii U. Pokazali grę na Wii U. Wyobrażacie sobie, wychodzą jeszcze gry na to. E, pokazali Animal Crossing, ale to się okazało nie być tym Animal Crossing, na którego wszyscy czekali. E, I pokazali bardzo dużo Amiibo. Amiibo, Amiibo, Amiibo i no Amiibo. Ekstra. Brawo Nintendo. Tyle. E, no tak. E, ale słuchajcie, no przynajmniej coś, coś na to wychodzi, bo na to widzę no tak średnio. Dobra, no to, no to, no to faktycznie e, Nintendo e, dało trochę ciała. Ja, ja myślę, wiesz co... Ja myślę, w ogóle e, mieliśmy chyba wrażenie, że na tym E3 może zapowiedzą nową konsolę, ale nie zapowiedzieli jednak żadnej nowej konsoli. E, ja myślę, że być może już pomała jakieś produkcje i ich, te główne wewnętrzne studia robią już na nową konsolę, którą jeszcze dalej nie zapowiedzieli. Więc Dokładnie. E, może to jest ten powód, że, że zapowiadają takie pierdy, żeby po prostu jeszcze jakąś tam sprzedaż nakręcać tych... E, tych, tej, tej konsolki mimo wszystko dobra, więc słuchajcie na zakończenie na zakończenie to w sumie e, w sumie będę oddawał wam głos e, może e, poza tym, żebyście drodzy słuchacze wpadali na oczywiście padportal.pl e, bezimienny.pl e, tam zawsze jesteśmy, jesteśmy też na facebooku e, pol, polubiajcie naszą, e, nasz podcast e, i wtedy będziecie się dowiadywać różnych fajnych, ciekawych rzeczy to mamy nowe rzeczy i może tutaj oddam najpierw głos Tomkowi i powiedz Tomek, co ogarniasz? Mamy dwie takie bardzo fajne rzeczy, myślę, że się każdemu to spodoba. Pierwsza z tych mm -hmm. rzeczy to jest nasz oficjalny kanał na Twitchu. Znajdziecie go, będą chyba linki, Krystian tam wstawi wszystkie linki, żeby łatwo było, można tak, to tak, kliknąć. Tak, po Aha. prostu bezimienny podcast na, na, na Twitchu i... E dzień w premierę, bądź dzień po będę, będę tam streamować nowego Batmana, więc wpadajcie, zobaczcie i potem taki filmik z Twitcha jak go ominiecie, albo, albo co się stanie i nie będziecie w stanie zobaczyć naszych wspaniałych streamów, będziecie mogli powtórzyć, możecie, będziecie mogli je zobaczyć na naszym kanale YouTube. Na razie z adresem, z adresem jest mały problem, bo tam adresy są dodawane jak mamy dużo subskrybentów, dlatego tu jest wasza rola, musicie klikać, polubić i, i w ogóle wszystko będzie pięknie, ale jak w YouTubie Wpiszecie, wpiszecie podcast, bezimienny podcast, wyskoczy Wam od razu profil, tam są nasze archiwalne, archiwalne odcinki oraz będą dodawane wszystkie nowe, więc idziemy yy, ku Wam, żeby Wam się super to nas tak. słuchało. Ja, ja tylko jeszcze powiem, że jak, jak słyszycie, Tomek będzie ogarniał dla Was Batmana, więc będzie streaming. Ja sobie pomyślałem, Tomku, że ja nie będę tego oglądał. A wiesz czemu? Czemu? Bo będę też to grał. E, o. Tak, więc tak, ale e, myślę, że to jest fajna sprawa. E, oglądałem trochę tych, e, tych gasów. E, Tower of Gas chyba to się nazywało, tak? E, I powiem Ci, że potem sobie od razu to ściągnąłem i, i sobie to ogarnę. Nawet fajnie to wyglądało. E, więc tak, e, więc jak, jak e, słyszycie, drodzy słuchacze, mamy kanał na YouTubie i streaming na, na Twitchu. Więc zapraszamy Was, myślę, że te odcinki na YouTube będziemy systematycznie wrzucać te archiwalne, no bo jeszcze tam chyba nie wrzucicie ich Tomek wszystkich, prawda? Zostało dosłownie z 10 odcinków A, no, tych no, no, najstarszych no. i będzie, będzie komplet. Dobra, dobra, więc i też właśnie, no. właśnie taka taka prośba do naszych słuchaczy komentujcie, komentujcie, mówcie nam co poprawić, co zmienić, bo, bo chcemy właśnie ten, ten cały podcast robić dla Was, prawda, Krystian? I bardzo fajnie się przyda wasza konstruktywna krytyka i pochwały i w ogóle pieniądze na konto też przelewajcie. Nie? Tak, to to ja, ja tam, pod odcinkiem tak. będzie oczywiście numer konta na UK. Dobra, i słuchajcie jeszcze na zakończenie Rafał. Rafał chciałby Wam coś ogłosić. No dobra, więc może zacznijmy od tego, że kolejny odcinek, który się oczywiście ukaże za dwa tygodnie, będzie odcinkiem, w którym naszym głównym tematem będzie, będą gry związane z motoryzacją w taki czy inny sposób. Nie, nie nastawiam się tutaj stricte na na to, że to będą tylko gry wyścigowe bo, bo mamy też dużo innych możliwości powiązania motoryzacji z, z grami, taki w każdym razie jest temat główny więc wszystkich miłośników motoryzacji szczególnie zapraszam i w związku z takim też tematem w tym odcinku będziemy mieli gościa specjalnego, a będzie będzie nim jeden z prowadzących inny podcast, w zasadzie... No, nie, nie będzie to Kuldan, nie, nie no, będzie. Nie, to nie będzie Kuldan, natomiast... To nie, nie musicie się bać. Będzie to jeden z prowadzących podcastu do dechy. E, bardzo fajny podcast, który, który w zasadzie podobną ilość odcinków ma jak my, bo też gdzieś tam koło 30 e, 35 już mają nagrany, teraz 37 chyba poszli I, i właśnie do odcinka, który praktycznie tak samo ma teraz premierę, to chyba będzie 38 odcinek, ich najnowszy, również w poniedziałek albo wtorek opublikowany. Wszelkich zainteresowanych chciałbym odesłać, ponieważ u nich na podcaście, na tym odcinku właśnie będzie ogłoszony konkurs którego rozwiązanie będzie w naszym odcinku kolejnym. Do wygrania będą jakieś albo gadżety motoryzacyjne, albo jakaś gra związana z, z motoryzacją, czy, czy na XA 360 czy, czy na PS3, no wybaczcie, że, że tutaj najnowsze konsole raczej się nie szarpniemy, ale coś tam mamy przygotowane, myślę, że, że co do nagrody jakiejś fajnej się dogadamy. I, i tyle, i z premedytacją nie, nie zdradzam o co chodzi dokładnie w tym konkursie jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani od strony motoryzacyjnej naprawdę to, to myślę, że możecie tam poświęcić chwilę i zobaczyć co, co u chłopaków w trawie piszczy tak więc do dechy podcast też myślę, że, że może nam się fajna współpraca gdzieś tam okresowa nawiązać, polecam w każdym razie chłopaków bo, bo, bo, bo o tym, o czym się znają, czyli o samochodach, gadają całkiem fajnie i nawet jak nie pójdziecie do nich, to za dwa tygodnie się przekonacie, goszcząc u nas e, Pawła z ich strony. E, dokładnie tak. E, więc słuchajcie, drodzy słuchacze, jak, jak słyszeliście, za dwa tygodnie rozmawiamy o grach, grach motoryzacyjnych różnej maści, więc e, wszystkich fanów Czterech Kółek serdecznie zapraszamy ale i tak wszystkich, którzy nas słuchają, też zapraszamy. W sumie nie musimy Was zapraszać, Wy dobrze wiecie, że będziecie w 36. odcinku z nami. E, słuchajcie, dobra, kończymy e, odcinek e, o konferencji E3, o konferencjach różnych E3. E, słuchajcie, naprawdę mamy w co grać i naprawdę do końca roku, e, ja już mam pro problem, już będę musiał z niektórych gier po prostu rezygnować. E, nie wiem, czy Wy też chłopaki tak macie, ale, ale będzie tego dużo dobra, więc kończymy 35 odcinek, ze mną standardowo był Tomek Zawadzki dziękuję, do usłyszenia no halo Tomku dokładnie i był ze mną Rafał Rodomyski dzięki, pozdrawiam dokładnie ja, ja, ja nagrywałem, ja mam na imię Christian Kender, słyszymy się już za dwa tygodnie z naszym nowym gościem i myślę, że będzie bardzo dobry odcinek dobra, więc trzymajcie się drodzy słuchacze Cześć. Cześć.